Cześć wszystkim, witamy w 81. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, nagrywamy dzisiaj 13, to jest poniedziałek, 13 marca o godzinie 21.30. Słuchajcie, dzisiaj będzie nietypowo. 81 odcinek nagramy wyjątkowo i chyba po raz pierwszy w całej historii naszego podcastu w 5 osób. Ponieważ oprócz mnie, czyli Krystiana Kemdera będzie również. Rafał Radomyski? Cześć wszystkim. Będzie z nami Wojtek Kocjan. Cześć, witam. Po tygodniowej przerwie wraca do nas Kali Murawska. Dzień dobry. I po 139 dniach odwiedza nasz, nas Tomasz Zawadzki. Cześć, witam serdecznie wszystkich was i słuchaczy. E, tak, witamy cię Tomku, witamy wszyscy się, witamy was, witamy wszyscy się, witamy. Słuchajcie, Tomek wpada do nas. Cześć, Tomek. Tomek. Jako gość. Nie ma... Cześć. E, tak, nie martwcie się, Tomek do nas nie wraca na stałe, więc spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Tomek Ale oni wpada... jeszcze go nie dosłuchają, bo wyłączyli pewnie, nie? Nie, <laughs> okay, e, nie no ma daj. to, jak wysoka samoocena. E. Więc y, Tomek wpada do nas i wpada do nas z nową konsolą i z nową grą. Tomek e, miał z Nintendo Switcha chyba jako pierwszy... W ogóle, Tomku, byłeś pierwszą osobą, którą znam, która miała tą konsolę w ręku i oczywiście e, wpada do nas z nową Zeldą, więc będziesz dzisiaj nam o tym wszystkim mówił, my zadamy ci miliard pytań i po prostu zestrasz się i zobaczymy czy to jest jedna, dobra konsola czy nie jest dobra konsola, tylko tobie się tak wydaje, że to jest dobra konsola no zobaczymy, ale czekam, tam, tam czekam no jest sk ten z... Skyrim już na, ten, na Switch'a? Skyrim jeszcze nie ma, ale już nie, ale, ale można odtwarzać, wiesz? będzie, będzie, we, we wrześniu ma być ja ale YouTube działa YouTube? no <głos> <głos> tak, zaraz obok Netflixa i Facebooka, jak przeglądam. Aha, okej. Okay. No okej, okay, Dobra. dobra. Na razie nie, nie bądź złośliwy, Rafa, ale poczekaj. E, dobra, ja więc teraz szczerze 80 80 Aha, okej, okay, no dobra. Słuchaj, 81. odcinek podcastu bezimienny. Jedziemy z Hyde Parkiem i niech zacznie Tomek. Tomku, co robiłeś przez ostatnie 139 dni? <głos> e, więc tak, pierwszego dnia. <głos> Nie, To słuchajcie, To będzie o, odcinek rozłożony fajnie. na 20 części. Przepraszam, że tak, tak się wcięłam. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj zahaczymy dni od 1 do 10, tak? tak? Więc pierwszego dnia, pierwszego dnia wziąłem mojego przymusowego urlopu. Powiem wam, że zacząłem grać w gry zupełnie inaczej niż jak się grało na, na nagrywanie odcinków, bo e, zresztą wiecie, jak, jak się nagrywa odcinek i opowiada o jakiejś grze, to przynajmniej wypadałoby tą grę ukończyć, ale nie wszystkie gry są fajne i nie we wszystkie gry się fajnie grało, więc na urlopie moim teraz zaczynałem sobie gierki starsze przypominać, kupowałem na przykład, zakupiłem ostatnio na przykład Just strujeczkę, co na, na, na tym moim urlopie naprawdę przyjemnie mi się grało, bo po prostu ale, bez ale, stresu sobie ale... ogrywałem, tak? Tomko ale zakupiłeś tylko i wyłącznie dlatego, bo masz Pro i 4K, prawda? Bo tak to byś tego nie zakupił. Tak, bo mam pro a, i 4K i jeszcze tryb a, turbo i chciałem go tylko sprawdzić, dlatego okay. musiałem no, kupić ale, grę. Ale nie, wydaje ci się, że to jest takie trochę bananowe, ostro? Dlaczego? Że... Znaczy, Miałem nie ochotę, no... to sobie kupiłem, tak? Nie no, nie, no tak, ale wiesz, dajmy na to, jakbym splatynował jakąś grę, no. e, tak jak nawet pytałeś się o ten Diablon, nie? Że, mhm. Zrobiłem platynę totalną i tylko żeby zobaczyć, jak, gracz, jak gra, to sobie kupię, a i zobaczę, jak to wygląda. Krystian, ale to, ty, Co, to, to tutaj, ty tutaj się pytasz o takie rzeczy. Ty, naczelny, kurwa, hipster, <głos> Proszę cię. Słuchaj, lu ludzie, którzy grają, wiesz, na co dzień na komputerach, no to instalują sobie jakiegoś nowego moda albo coś i niekiedy całe gry od początku przechodzą tylko dlatego, bo zainstalowali nowego moda, który dodaje jakąś inną funkcję, więc Cześć, e, kiedy mi dodali możliwość. <głos> co? No, okej. <okay. głos> więc kiedy mi dodali taką opcję, no to skorzystałem z niej. Tak. Nie, spokojnie, no spokojnie. Powiem Wam, mhm. że te gry działają, nie? Okay. więc masz Just causa, trójkę jesteś zadowolony i powiedz te turbo się sprawdza ogólnie, tak? Jako... No, w niektórych, w niektórych grach naprawdę widać różnicę gołym okiem, a w innych nie widać kompletnie żadnej, ale sama myśl, że ta opcja jest, to tak wiesz no, efekt pasa, bo wszystkie gry o wiele, wiesz, plus 10 do zajebistości mamy teraz, dobra, nie? ale, to, nie, aha, ale tak tak, na tak na mówię, no serio, od czterech miesięcy, no bo PS Pro już, wiesz, no. długo grałeś, a w zasadzie my w ogóle do tematu nie wracaliśmy eee, mhm. to jest konsola raptem parę stów drożniej od y, podstawki, no tam powiedzmy w porywach 5-6 stóp. Nie? To nie jest no i... dużo na wiesz, PC Master Race wychodzą jakieś nowe premiery, dzisiaj się zapoznawałem z jakąś wersją TI tego 1080 yy, Nvidia GeForce a. i on tam ma nie wiem 30% do wzrostu, wreszcie na Ultra Wiedźwin chodzi w 60 klatkach stabilnych, bo wcześniej nawet nie mógł tego zrobić, gra przed dwóch lat i wiesz, i, i oni tam się jarają, no bo faktycznie jest wzrost o 30% pomimo, że to kosztuje chyba 3800 yy, ta karta, więc tyle co 4 playaki, A... A tutaj przeliczasz to na złotówki w kontekście takim, że się opłacało, czy nie? Tak, na... Bo wcześniej to tylko o dwóch grach rozmawialiśmy, a Czyli... teraz już z 50 gier sprawdziłeś. Jeżeli powiem ci tak, no ja się cieszę, że mam tą konsolę, bo, bo stara, stara czwórka poszła na, wiesz, na moją półeczkę retro, i tam sobie ładnie siedzi z PT na dysku. E i nie myślę o tym, czy ta gra, wiesz, wygląda lepiej na mojej konsoli, czy gorzej. Po prostu mam to, co na moim telewizorze się, się wyświetla, a zakupiłem od razu w tym samym miesiącu, co zakupiłem PlayStation 4 Pro, to zakupiłem telewizor 4K. I powiem wam, że ta rozdzielczość robi. Robi przez pierwsze parę chwil, bo potem się przyzwyczajacie i gracie w grę po prostu, tak? A jeżeli mam ten komfort, że gry chodzą lepiej, lepiej trzymają klatki, mają lepsze tekstury, ewentualnie jakieś tam dodatkowe efekty, no to i jest ok, tak? Czy ktoś, kto ma teraz PlayStation 4 miałby kupować Pro po tym czasie, co ona już jest na rynku? Nadal nie wiem, bo nadal nie, nie, nie ma nie, aż, aż takiej wielkiej różnicy. Nie. Nie. No I dodatkowo największym, największym tym motywem, dla którego powinniście myśleć o zakupie Pro, to jest to, że macie telewizor 4K. Jeżeli takiego telewizora 4K nie macie w domu, no to darujcie sobie ten zakup, bo naprawdę... Nie ma sensu jak dla mnie. Jeżeli macie ten telewizor albo chcecie już wejść w tą erę grania 4K, tak powiedzmy sobie erę, mm, zaraz będzie 8K, 10K i tak dalej, no to jeżeli w jakimkolwiek sklepie znajdziecie prosiaka, no to myślę, że to jest fajny zakup, zresztą zakup jakiejkolwiek konsoli to jest fajne przeżycie, co zresztą się pewnie dowiecie później w tym odcinku. Ja jestem zadowolony z prosiaka. I, I myślę, że gdybym mógł jeszcze raz dokonać tego wyboru, czy kupić tą konsolę, czy nie, bym podjął ten sam wybór, więc Ale myślę, że... Konsole z telewizorem, Tomku, w twoim Oczywiście, wypadku było, tak, bo tak, bo tak też było. No. Tak, jako komplet. E, Tomku, Just Cause, prosiak, co, co jeszcze? Przez ostatnie 139 dni jeszcze pewnie się coś wydarzyło. Uh, powolutku bardzo grałem, powolutku z przyjemnością grałem w gry, grałem tyle, ile chciałem, kiedy Kale. chciałem, jak chciałem. Co Krasta. przy dziesięcioletni, let, czy to będzie za dziesięć lat, przy 10 miesięcznej córeczce, która sobie biega po pokoju, już boraczkuje i, i to jest Saigon, e, jest naprawdę Czekaj, super chodzić. osiągnięcie. Ale masz pada bezprzewodowo. No, no, dokładnie. Przez... No, mam bezprzewodowego, ale dwie ręce, dwie ręce muszę trzymać na padzie, a, a gdzie? Ja? No, a ono idzie do kuchni, ucieka za psem, albo by było, no to nie. No tak się nie da. nie. konsolę z kablem jeszcze. No. Ale, Myślę, je, ale... Ale... No, no, no Myślę, że to byłoby prostsze, bo by się przynajmniej tego kabla łapała i tyle, bo, bo na przykład ostatnio już mówiłem przed nagraniem, że musiałem Xbox One schować na półkę retro, bo, e, bo moja mała się nauczyła go włączać i wyłączać, bo tam jest, wiecie, te logo Xboxa z przodu na panelu dotykowym, no i no i to była najlepsza zabawka przez parę dni. Stwierdziłem, że no, to trzeba już konsolę schować na półkę. Na szczęście prosiak nie ma tych guzików widocznych, w sensie takim, że nawet ja sam się czasem zastanawiam, gdzie jest ten guzik od włączania, nie? Więc to jest yy, na razie bezpieczne. Yy, Tomku, masz Kinecta dalej? Nie, ja nigdy nie miałem Kinecta, no co ty? W ogóle, a, jak mnie obrażasz nie teraz. Nie, bo, okay, bo, bo, bo... bo, Z tego, co się orientuje, to można mu było mówić, żeby konsola się obudziła i się budzi, budzi prawda? Tak, tak, tak. No, więc two, twoje dziecko mogłoby ci psiku cały czas robić i włączać konsolę, nie? No, okej. Okay. Dobra, więc Tomek, jak widzicie, czerpie z życia co najlepsze, gra dla przyjemności, a nie tak, jak my z przymusu. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, Rafał, zostaw te chipsy. Co tam u ciebie? No... Skończyłeś Wiedźmina? Wiedźmina, oczywiście. Wiedźmin Czy możemy skończony. kiedyś zrobić odcinek bez Wiedźmina? Tylko jeden. Jeden odcinek bez wzmianki o Wiedźminie. Proszę a, a jak mnie nie było? A jak mnie nie było, to był Wiedźmin? To nadal było, mam, że grasz Wiedźmina. Mam rację. No właśnie. Dobra, nie, jeżeli chodzi o Dobra, tak, nie skończony to co tam Tomek, widać, że nas nie słuchasz, czyli wiesz, super fajnie, rozstajemy się, się w niezgodzie. <grym> <grym> e, no. Ja dla odmiany też powiem, że nie grałem tak, żeby coś przejść i, i, i pod kątem, żeby coś tutaj zrecenzować i tak dalej, tylko stwierdziłem, że sobie odkopię jakieś tam e, niedokończone, nie, niewygrane tytuły i pogram sobie w coś po prostu tak dla czystego fanu i padł było ostatnio na Far Cry'a 4, którego chciałem sobie dograć. No i znów jakoś tak po prostu sobie biegałem, strzelałem, wykonywałem jakieś misje raz poboczne, raz odkrywanie mapy. Tak trochę po prostu dla czystego relaksu, więc nawet jakoś tam specjalnie tej fabuły naprzód nie pchnąłem, ale yy, muszę jednak naprostować takie stwierdzenie, jak ostatnio z Krystianem rozmawialiśmy o Ghostach, o Wildlandsach, to yy, na takie porównanie trochę do tego Far Crya się pokusiłem może tym klimatem, ale jednak mocno, mocno jest yy, on różny i... To było takie skojarzenie chyba trochę na wyrost, wtedy jednak muszę się z tego wycofać, bo, bo, bo jest ogromna różnica I, i zdecydowanie chętnie bym teraz sobie do, do właśnie do Ghostów wrócił, nie wiem czy właśnie z okazji premiery zaraz tak się nie stanie. No to tyle z takich... E no. R Rafale, to ja, mamy dwie opcje. Pierwsza rzecz to już ściągam e, nową część, więc jak będziemy miał ochotę, możemy grać. I wy, drodzy słuchacze, tak samo, ale to ja powiem w swoim Hyde Parku. Druga rzecz, e, czy grafika się mocno zastarzała w tej czwórce? Bo wyszedł później ten Primal więc jestem ciekaw, czy ta czwórka się zestarzała, czy, czy jeszcze da radę w nią grać. czy znaczy, da radę grać? No, no da, bo to nie jest, wiesz, gra z PS3 tam, no nie ma, nie ma tragedii, wiesz, jest yy, dalej spora mapa, dalej nic nie chrupie, dalej widać wszystko z daleka, no, no mniej szczegółów, nie wiesz, nie robi takiego wow, jak kiedy odpaliliśmy yy, Whitelancy, to, to wtedy faktycznie można było się wiesz pokusić, nie jest to Wiedźmin, nie jest to Uncharted, no ale jakoś tam tragedii nie ma w tej grze, no Far Cry był zawsze w miarę na poziomie graficznym, nie? Więc, mm -hmm. pod tym okay. kątem nic strasznego się nie dzieje, yy, jakąś sobie tam przeczytałem książkę dalej, dalej tego yy, nieszczęsnego, yy, którego zawsze będziemy tutaj już mi wspominać, nie, nie Greya, tylko Pracheta. <laughs> Pracet no tak, Król. Tak, dalej no sobie coś tam odświeżyłem. Eee, Świetnie, i... bardzo dobrze. I w sumie to tyle, tak? O jakichś tam głupotach w filmach nie będę opowiadał. Eee, wolę oddać głos Wojtkowi, bo on na pewno więcej ciekawych rzeczy robił. Widziałem jeszcze dzisiaj posty z Wiedźmina, więc eee, Wojtku, co tam u ciebie? <śmiech> tak, tak, ja dalej grąc Wiedźmina, dalej na modach i dalej jest zajebiste. Eee, eee, tutaj powiem tylko tyle, że naprawdę ja wiem, że to że jest nudne, ale Przechodzę tą grę drugi raz, bo kiedyś tam przychodziłem, teraz przychodzę z goty i jestem zachwycony, jak skonstruowana jest ta gra. Ale no, to, już, to już jest powtarzane co, co jakiś czas, więc nie ma sensu tutaj w tym grzebać. Z takich rzeczy, które robiłem, co strasznie dużo czytałem ostatnio. Jakoś tak grałem w tą dotę, no bo to jest moje uzależnienie i moja pasja. Piłem kawę, bo to jest moje uzależnienie i moja, moja pasja. No ale obok tego to głównie, głównie książki i, i tyle. Także nic tam, nic tam wielkiego. Trochę pograłem więcej w te, te tyrany i rzeczywiście potwierdzam, że fabuła jest poprowadzona też bardzo fajnie. Może no, ty chociaż tego graja ja przeczytałeś do tych rajstop. <śmiech> no słuchajcie, ja pamiętam jak kiedyś, żeśmy się śmiali, bo tam żeśmy opowiadali, co robimy, jak jest premiera, nie? I każdy mówi, że no fajnie, bo tam do sklepu jedzie ten... No ja tak zażartowałem, że ja to zawsze, jak jest premiera, to ubieram rajstopy, tam ubieram, ubieram obcasy i, i siadam do grania, nie? I tak już w redakcji zostało Jak te wszystkie youtuberki, ups, upadło mi, unboxing. Tak, tak, także, także tak, tak jakoś to zostało i od czasu rzeczywiście to, to się, to, się to wraca, ta, ta, ta, ta, ta anegdota, nie? Tak, proszę się nie czepiać, Rajstop Wojtka. <grych> Dokładnie. Także nic naprawdę ciekawego, takiego jakiegoś, co, o czym bym mógł opowiedzieć. Jeszcze nie byłem na Loganie, także z takich rzeczy... Ja też, nie, mi. ja miałem iść na premierę i kurczę, chyba na następny odcinek wszyscy pójdziemy. Tak. A ja miałem iść dzisiaj, no. No i na pewno, o czym zresztą powiem w newsach, no, śledziłem sobie rozgrywki na jemie. Ale śledziłem tylko StarCrafta, bo, bo Counter-Strike to nie jest moja moja bajka, że tak powiem, ani tamte lole. Ale, a StarCrafta chociaż nie jestem graczem, ale mamy w redakcji y, takich y, gości, co po prostu no, są tak zakorbieni i przez te dwa lata czy trzy lata znajomości zarazili mnie trochę tym e-sportem, ale tylko jako kibica. Także Tak jak oglądam piłkę, a nie gram, tak oglądam StarCrafta, nie gram. Tam chyba nasze chłopaki dosyć szybko odpadli, nie? Ci z Virtus.pro, którzy o, tacy są. Aha, to w counter strajku to tam nie wiem. Wiem, że odpadli rzeczywiście dość szybko, ale co to, jak, jak i co i kiedy to... To nie wiem, natomiast jeżeli chodzi o naszych StarCraftowców, to oni są... To już jest śmietanka. To już. To jest, zaraz to opowiesz po, po Newsach. Tam, Bra, polecimy. Mhm. Jasne. Okej. Okay. Słuchajcie, bo mam wrażenie, że Tomek chciał coś powiedzieć. Tomek, nie chciał nic powiedzieć. Tomek powie chciał sobie kupić e, dobra. chyba. Ale... Chyba okay. tak. E, ale dobra, więc to... e, słuchajcie, jedziemy dalej. Kali, co tam u Ciebie się działo przez ostatnie dwa tygodnie? No dużo się cztery. bardzo... Cztery, e, No cztery. właśnie, cztery. No bardzo dużo się u mnie dzieje. E, pracuję teraz już pełnoetatowo e, przy, już przy deweloperze nad grą, więc to jest zupełnie nowe doświadczenie zawodowe dla mnie. I ogromny skok w karierze, bo nie każdy ma, tester, możliwość pracować u dewelopera i patrzeć, jak, jak powstaje taka gra. Więc jest to niesamowite doświadczenie. Co tam jeszcze robiłam? No, też czytam książki, czytam fascynującą książkę o profilowaniu seryjnych morderców, napisaną przez agenta FBI, który właśnie zakładał w ogóle w FBI cały ten dział profilowania więc więc super książka, polecam bardzo serdecznie, jak ktoś by był zainteresowany, to wrzucimy fotkę może nawet. Co tam jeszcze? Grałam w Rise and Shine i prawie zrobiłam 100% w Shelter, bo jak mówiłam, mam syndrom sztokholmski związany z bts no muszę przejść wszystkie gry na 100%, tak? Jakby to jest taka moja życiowa misja, więc nad tym siedzę. Ale właśnie oderwałam się bardzo od, od Bethesdy i wszystkiego, grając w Rise and Shine. I naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna gra, bardzo serdecznie ją polecam wszystkim. I jest to, słuchajcie, taka przygodówka, w której się strzela. ona jest od lewej do prawej, bardzo mi kontrę czasami przypomina. Chociaż oprawa graficzna jest totalnie inna, jest komiksowa, bajeczna, jest fantastyczna. Dla samej właśnie tej oprawy graficznej warto w tą grę pograć i poznać historię tego, tego małego człowieczka, który ma na imię Rice i on musi uratować cały swój świat. tak. Bardzo, bardzo super. No ale rozwinę się, jeśli o to chodzi. Już może w następnym odcinku Wam bardziej poopowiadam, no bo tutaj mamy mieć gościa, niby nie. Więc nie będę przejmować no, tak, tak, więcej tak, tak. czasu. A i byłam w okay. kinie, e... byłam w kinie no. na nowym greju z mamą, bo ja przeczytałam wszystkie greje i oglądam greje. Greje wszystkie przeczytałam na Kiblu, bo to najlepsze miejsce do takiej książki no, to jest, jest bardzo, Chodź, bardzo, bez... bardzo, bardzo słaba. Ale wiesz, to, to ja jestem bardzo ciekawska, więc i uważam, że jeżeli mam mieć opinię na jakiś temat, to lepiej coś poznać i wtedy ją sobie wyrobić, niż po prostu z zasady mówić, że nie. Rafał, ja mam do ciebie jedną prośbę. No. Zanieś Kali do piwnicy jeszcze jakieś inne książki. Niech ona tam coś poczyta też. No. Ale, ale ja Uro. mam mnóstwo fantastycznych książek. W ogóle teraz w Warszawie w teatrze e, wyszła sztuka e, ze Cthulhu, e, więc na to się wybieram do teatru. To Wam opowiem w następnym odcinku, jak było i Lovecrafta na bieżąco też bardzo często sobie odświeżam, więc wiesz, to no mówię, no ja Greja przeczytałam na kiblu i z mamą mamy randki w kinie i chodzimy razem na Greja, no i nie, no kiepski, bo to ani pornos, ani film erotyczny, tylko taki, taka popelina w sumie ale, ale bardzo ciekawe spojrzenie jakby na społeczeństwo, muszę przyznać, że tutaj pod tym względem, dla mnie jest ten film fascynujący, że jakby jak społeczeństwo odbiera środowisko BDSM i, i jak to się wpisało nagle w popkulturę zupełnie, zupełnie, że tak powiem, z dupy. Już do tego stopnia, że ostatnio widziałam reklamę butów z napisem Fifty Shades of Pink i wszystkie różowe buty w, jakiejś tam, w jakimś tam sklepie były, były na przecenie. Więc mhm. jakby to mnie fascynuje. Ale to, to, to jest bieda, to jest bieda. Tak, to jest, ale to jest mnie fascynuje bieda, sama i popkultura to i to jak to jest związane ze sobą, a nie sama hmm. treść, jeśli wiesz o co mi chodzi, bo treść no badziew, bo no, nie oszukujmy się ja racji. tam uwielbiam memy na przykład z tego kraja, to są moje ulubione jak... no to me memy są okej okay. za wdzięczny, jak on me -me tam wiesz okay. zagląda wiesz i mówi, mam dziwne zainteresowania, nie, i otwiera, a tam wiesz w cała półka to tak, Mario i Nintendo, Nintendo. tych chory pojebie. no to to tak. się nigdy nie, nie przestanie być śmieszne, nie? to jest takie wszystko cokolwiek tam włożysz działa, nie a ktoś z was, tu się bardziej tyczy panów, oglądał ten, ten film? Ja byłem na Walentynki niestety na pierwszą część. Na Bo mi się, części. że film taki strasznie pedalski wydaje, wiesz? W taki, że jak wiesz, jak, jak babka ja go ogląda, to jest okej, okay, ale ja Może go jeszcze być. nie oglądałem i go nie obejrzę, nie? To, to już wy mówię, nie zmusicie mnie niczym, ale jak się czuję z tym, że widziałeś ten film? Znaczy, wiesz co, Ta, tam jest główny bohater z moim imiennikiem, więc tak troszeczkę, wiesz... Y no Wiesz, tutaj hajs, helikoptery, jakieś rzeczy, nie? Nie, ale ogólnie słabe Znaczy, gra aktorska ogólnie słaba i ogólnie to wszystko słabe. Wiem, że książka jest dla dzieci, książka jest prosto napisana dla prostych ludzi i jeżeli, jeżeli ci spodobała Ci się ta książka, to jesteś prosty i tak, normalnie mogę tak mówić, no, dwa na yy, dziesięć. Prostym fał... językiem, Zapraszam. tak żeby wieśniak zrozumiał. No dobra, no. Tak, dodatkowo Mówka. daje bardzo fałszywe pojęcie na temat tego, jak wyglądają pary sadomasochistyczne, bądź tak. dominująco uległe i tak dalej. I całe, cała ta społeczność jednak na tym cierpi, bo e, pojawia się mnóstwo facetów, którzy uważają, że są dominantami i bardzo źle traktują kobiety, a to nie na tym te relacje w ogóle polegają. I tutaj się e, ogromna puszka Pandory się otwiera i wolałabym nawet nie wchodzić w ten temat. Nie? Właśnie właśnie eee pomysł na zajęcy nowy podcast. No, nie, to jest, to jest serial Grach. Ej, to jest właśnie od grach. No, ale no e, Gry e, w, no. w tym temacie jest... też są, jakby wiesz, ale to. E, powiem ci tak, nie uważam, że powinniśmy nikomu zaglądać do sypialni bądź do ich preferencji seksualnych i zostawmy to po prostu tak jak jest e, daje e, tak, fałszywe e... poczucie tego, jak taki związek faktycznie wygląda e, i bez dalszego researchu proponuję, żeby taki lajk, który przeczytał Greya nie brał się za takie rzeczy, po prostu a to jest bajeczka, e, to, jest... to jest bajeczka z luźnym tematem to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i tyle E, to ci nie odpowiem Tomek e, Dobra, więc słuchajcie Hyde Park teraz mówi Eee, więc ja zrobiłem platynkę w Killing Floor 2 powiem wam, że no właśnie Kali chciałem troszeczkę chwilę z tobą pogadać wiem, że słuchałaś poprzedni podcast mm -hmm. przynajmniej ty eee, Oczywiście. wiedziałeś o czym jest błąd dobra, więc powiem, gram sobie w internecie idę sobie do pewnego rogu, na pewnej planszy eee, zombiaki podchodzą w to miejsce, ale nie podchodzą stoją przede mną ale nie podchodzą do tego miejsca i w tym momencie stoją głupiej, i nie wiedzą, co, co, co mają robić, chodzą sobie w kółko, ja po prostu ich zabijam i tak jest no stop I tak to jest jakiś glitch, jakiś bug. bug. Ej, no nie ja wiem. mówiłem, że no nie to miałem to teraz link, czy... Jak czy... Ten grałem w kontro ostatnio. Dobra, ja chcę. Rafał. I <śmiech> pytanie Pokojnie, jest... wystarczy mi pytanie... dla wszystkich plus. Eee, pytanie jest takie, Kali, czy to jest łatwe do naprawy? Nie. Czy to jest łatwo to zrobić? Bo to jest, to jest sieciówka, to jest gra internetowa. No więc, jest, no więc jest mnóstwo Oni rzeczy. Oni nie widzą i wszyscy tam spamują, wiesz, w rogu, w, nie wiem, cztery graczy w rogu siedzi i po prostu strzela do zombiaków I tak, i dzięki temu zrobiłem platynę, bo na najwyższym poziomie dało się zrobić. Tak no robić. dobrze, no, okej. Okay. No więc że, no. po pierwsze jest to, jest to bug typu exploit, czyli gracz może go wykorzystać po to, żeby coś w grze osiągnąć łatwiej, tak? i ogólnie tak, tak, tak. z eksploitami bywa różnie, niektórzy zostawiają je specjalnie, deweloperzy, że jak już go znajdziesz, to no to brawo ty jesteś zdolnym graczem, brawo masz, wykorzystaj sobie tego eksploita. Ale to zależy, jaki to jest eksploit, tak? Jeżeli ty masz miejsce, gdzie AI głupieje i ciebie nie widzi, bo bo ty jesteś w blind spotcie tak zwanym, czyli w miejscu, w którym one ciebie nie widzą, jakby coś tam nie dopina. Prawdopodobnie tak zwany nawmesz, czyli nawigacja tych, tych zombiaczków. One powinny, jeżeli wejdziesz na dany obszar mapy, automatycznie na ciebie reagować, się na ciebie rzucać. Jeżeli tego nie robią, to znaczy, że gdzieś ten input się jakby gubi, tak? AI jest hmm. bardzo skomplikowane i ja nie jestem w stanie ci tu odpowiedzieć. Ja y, jakbym zgłaszała taki błąd, to bym go zgłaszała ogólnie na AI. A co konkretnie jest z tym nie tak, no to już spec od AI musiałby się temu przyglądać. To ja ci powiem ciekawostkę. Ja bym tam stawił jakiś przedmiot albo przyciął ten, y, przyciął ścianę, stawił mur czy coś i, i no sorry, fakaj się. Dobra. Kali, to, to teraz ci powiem pewną ciekawostkę też o tej grze i co się stało Tomku wiesz, że wyszła w pulsie gra która nazywa się Disc Jam widziałem, że to hejtowałeś, nieważne słuchajcie, wyszła gra stricte internetowa stricte, po prostu tylko i wyłącznie multiplayer bez żadnej sztucznej inteligencji coś ale rzucanie dyskiem z przeciwnikiem trochę jak tenis i wyobraźcie sobie że ta gra wyszła we wtorek albo w środę, nie wiem kiedy gry z plusa wychodzą, a w piątek albo w sobotę miałem już patch 1.05 albo 1.06. Codziennie wychodziły po patchu, albo nawet dwa razy dziennie, bo był problem z matchmakingiem. Teraz już jest w miarę ok. I teraz wracając do mojego killing flora i tego miejsca w rogu, wyobraź sobie Kali, że od momentu, kiedy odkryłem to miejsce do teraz nie wyszedł żaden patch, a oni to naprawili. I teraz jak oni to mogli zrobić? W sensie, że to możliwe, że cała ta sztuczna inteligencja i to wszystko jest na serwerach i tak na dobrą sprawę tam to wszystko zrobili. i yy, Możliwe, że to tutaj... miało coś wspólnego z tym, że jeżeli wy wszyscy siedzicie w tym danym rogu, to spadają no. wam FPS-y i przy niskich FPS-ach zombie nie atakują na przykład. I mogli to podciągnąć. Wystarczyło. A, bo to, to, to, nie, to nie jest Wiesz, to bo no, ci, mówię, że... nie widziałam tego baga, więc ciężko mi jest powiedzieć. Nie mam narzędzi nie, diagnostycznych nie, nie. I tylko z Twoich opowiadań jestem w stanie to usłyszeć. Tak? Mm -hmm. Ale jeżeli jest, to jest ciekawe, wiesz, no. jeżeli masz dostęp jakby do, do kodu sieciowego jakiegoś, to mogła być jedna funkcja, która przy odpalaniu menu na przykład coś tam psuła. To mogło być cokolwiek, mm -hmm. to mogło być pierdoła, wiesz, nie wiem, ale tak, możliwe nie, tylko, jest tylko... tak zwany hotfix, no. gdzie ktoś się podłącza i na, na bieżąco naprawia błąd. I no, nie bo potrzeba patrzeć, tylko mnie... to prawdopodobnie była jedna komenda, która, która coś zmieniała, wiesz, na samym serwerze, że albo może ten dany spawn po prostu miał wyłączoną, wyłączone agro, no nie wiem, tak. Ale no, okay. wiesz, tak jak z każdym serwerem, możesz rzeczy robić zdalnie. Tak samo tak samo z mapą multiplayerową podejrzewam, wiesz. No, technologia daje nam niesamowite możliwości i mnóstwo z nich jest niezbadanych. Okej. Okay. Także, jak e, jest to naprawione, bez żadnej aktualizacji, coś tam porobili i nie ma tego błędu, więc jak ktoś gra w Killing Flora, to. No to już tego brawo, deweloper w ogóle. To super, to, to się brawa należą za coś takiego. E, tak, więc słuchajcie, ja grałem w Killing Flora, mam platynkę, już ściągam sobie nowego Ghost Rico na e, Wildlands I jeżeli Rafa będzie miał ochotę, to ze mną zagra, jeżeli nie, to nie, to zagram sam e, Nie mam z tym problemu e, Poza tym, słuchajcie, ostatnio sobie ścianałem taką grę, która nazywa się Gauntlet e, Takie RPG a la Diablo, tylko że mocni, mocno skillowe jest to i nawet nie wiedziałem, że to będzie tak skillowe i taki ala hackenslash slash, ale, ale, ale skillowy, może kiedyś o nim opowiem, bo zdziwiłem się, że, że może być taki hackenslash slash, ale tak mocno skillowy, że to nie jest takie diablo, że pakujesz postać i masz wszystko w dupie, ale to, to naprawdę trzeba trochę porozkminiać i to jest fajne i to mi się bardzo podoba. Więc sobie to ogarnąłem szczególnie, że można grać w cztery osoby na jednej konsoli, albo online'owo, można się podłączać pod kosz, albo ktoś do ciebie zajebista sprawa, więc polecam też na kanapę. Fajnie się w to grało ogólnie. Przeszedłem to właśnie i w sumie na razie chyba tyle. Christian, ja mam do ciebie nie... bardzo ważne pytanie. Nie grałem na vr Nie, nie. Czy zmieniłeś sobie no. tapetę na klasie? <laughs> Nie, nie, no nie, wiesz, nie zmieniłem, co? ponieważ mam ładny, dynamiczny temat z Killing Floor 2 i mi się cały czas coś tam zmienia i mi się to podoba. I ja sam ale nie, nie, nie zobaczyłeś, jak się to nie, robi? Nie zobaczyłem. nic. nie Nie, ale już wszyscy... Zawiedziona wszyscy jestem tobą, to... to, muszę ci powiedzieć. Spodziewałam się, że będzie e... mam tapetę, słuchajcie. Nie, nie, nie, nie, ale y, Tomku, masz tapetę? Horizon i Zelda na konsoli? Nie, nie mam, ale wiesz, tak sobie myślę ale właśnie jest, o, o tej tapecie na, na plejce. To no, kurde, to... jakim tyle zajęło wprowadzenie Ech. tapet na plejce czwórce, to kurwa dynamiczne motywy na Scorpio to może będą dopiero za 6 lat, ty, jak idziemy tym tokiem no, myślenia. O, no, no, no, może tak być, może tak być. <śmiech> nie, ale Ech. tu sobie tak troszeczkę zażartowałem, ale jakby ktoś nie, ze nie skumał, bo. E, Sk skumają, skumają, skumają. Kto bo zmienia byśmy tapety już tutaj na, tapet, na, na konsolach, Ej, ja. To. I, I co tam wstawiasz? Bo serio, przyznam się, chciałem wstawić tapetę, ale tak zacząłem przeglądać te obrazki na internecie i kurwa nie miałem pomysłu co ja mam wstawić na tapetę, na moją konsolę. No ja mam na Zastawiłem przykład moją ulubioną tyle. mapę z duma ostatniego. Nie miałbym pomysłu, co wybrać, naprawdę. To, tu mi coś zasłania, tu mi jakiś kolor nie tak pasował, wiecie. Ta, wybrać tapetę na, na konsolę to nie jest takie proste, dlatego na komputerze nie gram, bo ja bym chyba tapetę zmieniał co chwilę, w a nie zasadzie, no to po co na konsoli jest tapeta, skoro tam i tak wchodzisz tylko do menu po to, żeby włączyć grę, to nie jest PC, w którym się non-stop patrzysz na instalujące sterowniki. No, dlatego na Switchu nie masz w ogóle takich możliwości, białe ale, białe, ale o tym zaraz. Nie, możesz mieć no, czarny. Wybór <laughs> a o tym zaraz. E, dobra, słuchajcie, jedziemy dalej, Hyde Park zam zamykamy, jedziemy na, do naszej wiadomości, Tomku, Tomku, ty masz o, ty masz dosyć ciekawą wiadomość, więc będziesz na końcu, Wojtku, zacznij. E, tak, ja już jestem, ja już jestem. E, no tak, do newsów mam troszkę sporo, ale niektóre przylecimy sobie bardzo szybko. E, zacznijmy może od tego, co najważniejsze. A najważniejsze to w kraju był IM, czyli Inter... Intel Extreme Masters w Katowicach, i od razu tutaj uprzedzam, jako że nie jestem fanem jakimś wielkim Counter-Strike'a, szanuję, ale nie, nie, nie interesuję się. To nie wiem, co tam się zadziało. Wiem, że tak jak już powiedział zdaje się Rafał czy Krystian czy nie pamiętam, Virtus Pro odpadło dość wcześnie, i to w sumie, to w sumie wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat, oprócz tego, że że Astralis, drużyna Astralis z Danii właśnie ten turniej Counter-Strike'a wygrała, no ale to każdy kto śledzi rozgrywki Counter-Strike'owe to wie, prawda? Natomiast już tam zostawię też w spokoju zupełnie Lola, bo Lola to zupełnie moja bajka jako psycho to Lola, Lola nie, nie śledza, nie interesuje mnie. I to się, trochę, to się trochę tutaj usprawiedliwiam, bo teoretycznie powinienem też powiedzieć, kto wygrał, ale nie mam pojęcia, kto wygrał. Nie sprawdziłem, biję się w pierś. Natomiast to, co przyciągnął moją uwagę, to był Starcraft, bo te rozgrywki Starcrafta były bardzo, bardzo ciekawe, tym bardziej, że mieliśmy tam dwóch finalistów z Polski dwóch finalistów, konkretnie chodzi o Manę i Nercio. Mana odpadł troszkę wcześniej po zaciętych pojedynkach, no troszkę mu tam zbili tyłek niestety i Nercio, Nercio, który, który kurczę, zaszedł bardzo daleko bo do finałów natomiast no przegrał ze Stacem, Stac to jest koreańczyk, który po prostu zrobił coś fenomenalnego w tym, w tym turnieju, bo nie był wcale uważany za jakiegoś takiego pretendenta do, do, do, tak mocnej pozycji, a jednak, a jednak tym swoim, tym swoim protosem konsekwentnie parł do przodu i doszedł do finału. Stat Koreańczyk przegrał z, z, z ty. Kaleś ma ksywkę, ty. No i jak się, jak się można też domyśleć też z koreańczykiem, bo generalnie StarCraft w Korei to jest, to jest sport chyba już narodowy. Oni e... mają chyba nawet jeden cały kanał telewizyjny poświęcony tylko StarCraftowi. Możliwe, to, to nawet jest uzasadnione, a w dzisiejszych czasach, kiedy zrobienie telewizji w systemie cyfrowym jest w zasadzie o wiele prostsze niż kiedyś, no to na pewno, na pewno tak jest. W zasadzie to czekam, aż w Polsce pojawią się pierwsze telewizje, które będą poświęcone e-sportowi. Myślę, że w ciągu następnych dwóch, trzech lat coś takiego... Już możemy, się w tym roku pojawi. ma być. No no nie wiedziałem. Będę no ktoś, ktoś ma robić właśnie cały kanał e-sportowy. Chociaż no ostatnio była jakaś tam chryja o ten Esport i Polsat i w ogóle nie zasadzie... ale ale ma tak to, to, to jakieś... być ponoć jakiś kanał właśnie do tego. No to będę śledził w takim razie, bo to może być dość coś ciekawego. Tyle może o Jemie, bo, bo czas goni Także Jema zostawiamy w spokoju. Gratulujemy oczywiście zwycięzcom. Przede wszystkim gratulujemy Manie i o Dostanie się tak wysoko. A jeszcze właśnie chciałem powiedzieć, że wracałem w finał był, wracałem z uczelni i w autobusie na telefonie oglądałem po prostu ten finał strasznie, strasznie zacięta walka, bardzo fajna bardzo fajne emocje i naprawdę polecam oglądanie. Nawet jeżeli ktoś nie do końca rozumie StarCrafta, a ja do końca go nie rozumiem, bo nie jestem graczem, jestem bardziej jak kibic tak jak nie gram w piłkę a oglądam mecze tak samo nie gram w StarCraft, a oglądam bardzo fajne doświadczenie lecimy dalej, troszkę tutaj newsów z, ze specjalnie nielubianego chyba przeze mnie Conan Exiles znaczy nielubianego, po prostu uważam, że ten start był bardzo kiepski i niestety nie spodziewam się jakichś rewelacji okazuje się, że Conan Exiles uratowało fanką przed bankructwem i tutaj w zasadzie no jest to taka, taka, taka rozmowa z Joelem Bailonsem, który opowiedział, że właśnie to firma, Fancom może zacytuję wypowiedź tego, tego gościa no, z fankomu. Tego typu gry sprzedają się naprawdę dobrze, ale nie są zbyt wysokiej jakości. Uznaliśmy, że możemy stworzyć coś przynajmniej tak, Dobrego bez większego problemu. To jest dosłowny cytat. Innymi słowy, uznali, że możemy zrobić grę, która po prostu się, a i tak się sprzeda, i w zasadzie tylko o to chodzi. No, nie tak ma to jak czytam, szacunek nie? do gracza, nie? Tak to czytam, nie? Także, no niestety, ale to nie. To nie pogłębiło moje, mojego zaufania do gryfanką, wręcz przeciwnie, pogłębiło moje, mój brak zaufania, bo od czasów Conan, Age of Conan. Niestety, no, o fankomie mam takie, a nie inne zdanie i widzę, że całkiem słusznie i myślę, że Conan po prostu zdechnie tak jak wszystkie tego typu gry, będzie, będzie coraz, będzie tylko topniał. Jeżeli już jesteśmy w temacie topnienia popularności. E, dobra, no. No, chciałeś coś wydać to warto. Chciałem tylko dodać, że mówiliśmy, że to chodzi na PC, ale to wychodzi też na Xboxa One. Mm -hmm. Podobno jakiś early access ma być w połowie tego roku albo pod koniec tego roku. W połowie albo pod koniec tego roku na Xboxa One i na PS4 też to e, jakby to powiedzieć, też to gówno wyjdzie. To ja myśl, to, to, nie... tylko ta, to tylko taka ciekawostka, że na konsolach też w to gówno będziemy grali. No? To ja myślę, że wy na konsolach macie większą szansę na sukces tej gry niż na PC, -cie. Bo na konsolach mm -hmm. jest mniej tego typu gier. A, bo to jest jednak taki czysty survival, i to myślę, że to yes. jest, że to, jest, że to, jest, że to jest chyba dobry ruch ze strony fankomu, że wychodzi to na konsole, bo. Możliwe, możliwe. Bo jednak na konsolach jest jakieś zapotrzebowanie tego typu gry, a na PC po prostu już jest takie, takie mnóstwo i one wszystkie są słabe. Więc jak będziecie mieli jedną mm -hmm. taką słabą grę, to ona będzie miała prawdopodobnie większą populację niż, niż na PC. No, zobaczymy. Ale w, w, wiesz co, Wojtku, wyszło u nas ten ARK Survival, mm -hmm. to dinozaurach tak, to tak, gówno. No? no to, to teraz wiesz jak ludzie się na to rzucili no, tak, tak. wiesz tak to jest jedna z najlepszych gier które się sprzedają nie w tych rozpiskach co, co dwa tego nie czytam bo to, jest, bo to jest fizyczna opcja no. tylko na PSN to jest jedna z najlepszych gier jakie się sprzedają co miesiąc no, dlatego, miesiąc miesiąc. miesiąc no, i wo, coś tam to od dinozaura gówno no dokładnie no. bo ten, ten co Joel no. czy jakąś tam nazywał on ma rację te gry się świetnie sprzedają chociaż są gówniane to jest, to jest, to jest, to jest, to jest straszny słabe, ja to gówno mam to jest, to jest takie słabe, że jak Ja tylko zobaczyłem jak to wygląda, to ja nawet tego nie ściągam. No dobra, mi Trzeba o to robić no. chyba, to jest po prostu dla tych ludzi, którzy lubią takie, tak. takie głupoty Skoro no. już mówimy o tym Komu tam przybyło, komu było A w zasadzie komu było To jeżeli chodzi o For Honor Grę, o której też mówiliśmy troszeczkę To hmm. niestety For Honor Leci na web na szyję Jeżeli chodzi o platformę Steam Wiadomo, platforma Steam to nie jest Uplay dla tych, którzy grają głównie na konsolach tłumaczę, że Steam nie jest jedyną platformą is... dystrybucji i obsługi gier, tylko jest, są również inne, no, między innymi Uplay, Uplay, czyli należąca platforma do Ubisoftu, tam nie wiemy jak jest, ale no, czemu by miało być inaczej. Problemem For Honor jest przede wszystkim NAT i brak wygody w rozgrywkach sieciowych. No, po prostu musisz zaufać, że ten koleś, z którym będziesz grał, czy w twojej, czy w przeciwnej drużynie, będzie miał nie wiem, stabilne łącze, nie gdzieś tam za jakimś, za jakimś routerem i tak dalej. To wszystko powoduje, że, że po prostu tych graczy ubywa i obecnie obecnie po, po tygodniu zdaje się tam już było tylko 20 tysięcy graczy, znaczy o połowę, o połowę spadło, ponad połowę spadło, że w zasadzie, zaraz wam powiem dokładnie, no tak, 40 tysięcy grających, potem było 20 tysięcy, potem 16 tysięcy i to cały czas spada, także jest niestety, znaczy to też nie jest tak, że inne gry jakoś się tak że, mhm. że to w innych grach nie wygląda podobnie, prawie we wszystkich grach jest te, ta tendencja zniżkowa problem polega na tym, że rzadko jest tak, żeby po tygodniu już o połowę mniej było tych graczy nie? To, to, to znaczy, że bardzo szybko gra zaczęła albo denerwować ludzi, albo po prostu szybko się wyczerpał jej, jej potencjał co? Nie znaczy, że to się nie, nie zmieni, ale że się nie zmieni. No nagle kodu siedziowego w tej grze nie zmienią, a to jest największy jej, jej problem. Także mhm. niestety For Honor, For Honor to jest tutaj droga taka niepewna, wyboista i nie wiadomo, co będzie za chwilę z tą grą. I, i ja tylko Wojtku dodałem do tego, co mówisz, że w pierwszej dziesiątce, którą dzisiaj przeczytam, już For Honor nie ma, więc mhm. coś w tym jest. No właśnie, to coś w tym jest, nie? To jeżeli już mówimy o grach tego typu, to znowu tutaj przejdźmy płynnie. Jest coś, co może nam tę lukę wypełnić po Forrunner, a coś, co, co się, co, co, który, który to model walki, model gry jest, jest, jest jakby jak najbardziej pożądany. Nie wiem, czy ktoś z Was grał w Chivalry albo na przykład w. Czy Medieval Warfare albo w War of the Roses, albo e, Vikings, albo coś tego typu. Są... Vikings zagrałem, Vikings tak. To są gry, gdzie. Bo było na konsole, tak? No. No, no widzisz, tak, tak, Vikings. Był, e, zresztą nawet fajnie się w to grało. Fajnie się w to grało, chociaż powiem wam, że w porównaniu z War of the Roses, albo już w ogóle z Civali, to, to gra była taka dość, dość biedna. Nie, ale to jest jedna z tych, to jest jedna z tych modeli, gdzie po prostu, no, stoją naprzeciwko siebie drużyny, czy ewentualnie wojownicy, no i się po prostu tłuką, tak? W różnych tam konfiguracjach i opcjach. I jest gra, która pojawiła się niedawno na kick Kickstarterze, nazywa się Mordhau. Mordhau na Kickstarterze zrobił furorę i już jest ufundowany, z tego co wiem. Wci został ufundowany, zdaje się, w ciągu doby. Jakoś tak. Można? E, można. No, co no. z tego wyjdzie też zobaczymy, bo przecież są takie produkcje jak, jak Kingdom Deliverance albo tego typu, gdzie, S gdzie są w wiecznej fazie no. tam produkcji. Mortal to to mhm. kosmiczne jest jeszcze, to coś kosmicznego, co zajebiście wygląda to latami już jest zrobione i to dalej jeszcze nie wyszło. To, Star tak, Star Citizen. No, tak, tak, więc tak. Kickstarter też rządzi się swoimi prawami, natomiast Mortal wygląda naprawdę świetnie i on będzie chyba czymś takim, co będzie musiało, znaczy będzie musiało, co, co, co wypełnił właśnie tą tą lukę, to znaczy po Chivalry już niczego tego do, tak dobrego nie było później, a Mortau bierze bardzo dużo z Chivalry, bierze dość sporo właśnie z rozwiązania typu For Honor, bierze dość sporo z, z tego co widzieliśmy w tych wszystkich fazach tam walki z w Kingdom Come Deliverance. Y więc tu jest spora szansa. Zachęcam do, do wsparcia tej produkcji, bo wygląda to naprawdę fajnie. I jeżeli oni wprowadzą wszystko to, co, co, co tam zapowiadają, to na naprawdę będzie fajna, fajna gra. No, więc na to na pewno warto, warto poczekać. Lecimy dalej, bo wiem, że kurde, dzisiaj się strasznie rozgaduje dużo w tym temacie. Mhm. Yy, więc jeszcze dwa newsy korekta, yy, trzy newsy yy, w kuek Championships Quake championships, na pewno wszyscy wiecie o co chodzi gra, która od jakiegoś wiemy, czasu wiemy tam krąży, krążą różne informacje na jej temat ma być darmowe, ale nie do końca to znaczy będzie można sobie pograć za darmo jak najbardziej, ale tylko jedną klasą postaci i to wszystko, jeżeli ktoś będzie chciał pograć innymi klasami to już będzie musiał sobie grę kupić co do reszty tego jak będzie, będzie wyglądała monetaryzacja w tej, gry, tej grze czy tam będą jeszcze jakieś dodatkowe opcje płatności Trudno powiedzieć. Na razie na pewno wiemy tyle, że będzie można sobie kupić tą grę, a potem dodatkowe postaci będzie można kupować za walutę w tej grze już. Jak będzie to dokładnie, to na pewno czas pokaże. I news kolejny, czyli taka ciekawostka Day of... Infamy. Jeżeli ktoś szuka dobrej gry, dobrze zapowiadającej się przynajmniej gry w klimatach II wojny światowej, to właśnie Day of Infamy może być tutaj odpowiedzią. To jest gra twórców Insurgency. Insurgency to jest naprawdę świetna strzelanka, która jest czymś zdecydowanie fajniejszym niż niż Counter Strike, bo jest bardzo, bardziej zaawansowana. Ona mi najbardziej przypomina stare, dobre Americas Army. W tej wersji jeszcze 2.8, 2.7, 2.8. Bardzo fajna gra, bardzo solidna rozgrywka i Day of, of Infamy był najpierw modem do tego Insurgency, a teraz ma być pełnoprawną produkcją. Pojawi się już 23 marca, czyli w zasadzie, w zasadzie za tydzień z, z niewielkim okładem. I na ten tytuł bardzo czekam. Nie jest drogi, bo tam chyba 17 czy 18 euro, a jeżeli będzie tak dobry jak Insurgency, to będzie naprawdę kupa dobrej zabawy. I news ostatni już obiecuję, sprzed ostatni, z ostatnich dwóch tygodni, to znaczy pojawił się bardzo fajny, bardzo mięsisty, bardzo konkretny i cholernie zachęcający do, za, do zakupienia trailer z, z, z, z, z, z... Ojeku, Shadow, Shadow of, wo, uh, Shadow War, of Mordor. War, War, Shadow of Mordor, nie. War. Jezus, ale zapomniałem teraz Znaczy tak, no z drugiej Shadow części of War, Shadow, tak, of War? Tak, Shadow of War Shadow, tak. <śmiech> dobra. No, z, z Mordoru się pojawił Ta, Z drugiego tak, Mordoru, tak, no wiemy Tak się spieszyłem, żeby tutaj to streścić, że zapomniałem Dobrze, spokojnie, ale nic nie stało, widniemy no. Świetnie, w takim razie nie wycinajcie niczego Ale Shadow of War Pojawi się Pojawi się jeszcze w tym roku Natomiast to, Sierpień, no Tak, tak. A natomiast ten, ten trailer trzeba zobaczyć Ja nie będę go opowiadał Zajebisty jest Ale trzeba go zobaczyć Zajebisty. Jest. dokładnie także za, zachęcam żeby tak. sobie sięgnąć no jak zwykle po ten trailer ale też po więcej newsów informacji i, i recenzji bo ostatnio się właśnie pojawiła u nas recenzja nowego tormenta e, czyli Tides of numeria po to wszystko zapraszam na www.saveproject.pl oh, Ale się nagadałem w tym wstępie. Okej. Okay. To tyle. Dziękujemy Ci Wojtku. Jesteś już wolny. E, jedziemy dalej. Słuchaj... <śmiech> <śmiech> e, ta. E, jedziemy dalej. Słuchajcie, Tomaszu. E, Tomaszu, dzisiaj e, w sumie niedługo, w sumie już praktycznie będziesz mówił najwięcej. Jeszcze coś dopowiem. E, co Ty ciekawego masz e, dzisiaj? Ja mam, ja mam jednego króciutkiego news, mhm. ale, ale bardzo takiego konkretnego, bo słuchajcie, e, mianowicie w piątek, teraz 10 marca, e, a to, jak ludzie podają, jest równo tydzień od światowej premiery Nintendo Switch'a, e, został zhakowany, tak? Ludzie się, ludzie, powiedzmy sobie jeden, jeden jakiś gościu, nie znam go, jakąś dziwną ksywkę mam tutaj, spróbuję to przeczytać, to jest. QWERTY Europe, czy jakoś takoś, no, podzielił tak, się tak, wpisem tak. na Twitterze, że, że po prostu dostał się do e, Nintendo Switcha. E, gość ogólnie z tego, co czytałem, e, miał już jakieś tam sukcesy podczas łamania PlayStation 4 i ogólnie się zajmuje, e, że tak można powiedzieć, no, zajmuje się łamaniem e, iPhone'ów. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo... Mm, Ostatnio taka jest mała anegdotka, jak, jak przyszedł do mnie znajomy i rozmawialiśmy o Switchu, dlaczego on ma takie różne e, dziwne, e, dziwne decyzje konstruktorskie, że tak powiem, dlaczego na przykład nie można saveów przenosić na kartę i z powrotem dlaczego savey zostają na konsolce. Ej, to wiecie. miało być moje pytania. no Tomek, no, no, no co ty robisz? A ja nie no, wiem, no, no, no to no, słuchaj, no, no możemy dobra, cofnąć, no wytniesz. No, nie, no dobra, dobra, dobra, mówię wszystko, nie? No właśnie, no. chciałem zadawać mu takie Prze no, pytania. Co no, tam no, słuchajcie, zywałem, no przepraszam, nie długo nie nagrywałem, no to wiecie, jak ten no, odcinek <grym> będzie najgorszy w historii, <grym> to moja wina, bo zardzewiałem ostatnio, no ale no, trudno, nie, ale no. Się, słuchaj, spoko, no. No, no ale wracając do tego, co mówiłem, dlaczego właśnie takie dziwne, dziwne decyzje? Słuchałem na innych podcastach, ogólnie w recenzjach, że, że Nintendo nie pomyślało o tym, że ktoś by chciał przenosić savey z konsoli na coś. Słuchajcie, oni pomyśleli o tym bardzo dobrze i dlatego Wy kurde tego nie możecie robić, bo nie wiem czy wiecie, ale poprzednie konsole, ogólnie konsole Nintendo najprościej na świecie łamie się przez savey. Nintendo Wii, Nintendo 3 ds -y, wszystko to poległo e, przez system saveów spreparowanych. E, kolejny sposób, w jaki się łamie konsole Nintendo albo się łamało, to przez przeglądarkę internetową. Na 3DS-ie, słuchajcie, nie trzeba żadnych soft modów robić, nie trzeba niczego robić. Wystarczy wejść na spreparowaną stronę, kliknąć guzik i macie już rozblokowanego 3DS. -y. Tak? Do takiego stopnia doszła po prostu ten postęp technologii łamania konsol, fajnie to w ogóle zdanie brzmi. Eee, I słuchajcie, na Switchu teoretycznie przeglądarki internetowej nie macie, i to też nie jest błąd konstruktorski. Ej, Nintendo nie pomyślało o tym, że ktoś będzie chciał sobie otwarzać coś, wiecie, na, na internecie podczas grania. Nie, właśnie Nintendo o tym pomyślało i nie dało wam przeglądarki, żeby ktoś taki jak ten Queerto Papiturio, czy jakoś tam ma, nie, do, nie dostał się do konsolki. Z tym, że jest jeden taki mały błąd. W konsoli, kiedy macie możliwość Linkowania swojego konta Facebooka albo Twittera, żeby dzielić się zdjęciami z innymi ludźmi, e, włącza się najzwyklejsza w świecie przeglądarka internetowa, gdzie możecie w pasek adresów wpisać cokolwiek chcecie i to działa jako, powiedzmy sobie, taka o, o, o, ograniczona przeglądarka i, i, i niczym się nie różni od tych, co jest na innych urządzeniach. I w ten sposób gościu dostał się e, do konsolki. Co za tym idzie? No jeżeli Nintendo szybko coś na to nie poradzi, w sensie może to wyglądać w ten sposób, że z, z, zabiorą funkcję dzielenia się zdjęciami i w ogóle linkowania swojego konta z Facebookiem i tak dalej, i tak dalej. Gdyby jeżeli to szybko... zabrali, to by była strzał w stopę, bo, oni, bo Nintendo dzięki temu trochę się rozruszyło i, i po prostu jest, tak? I z, z, widziałem, że od groma ludzi na Facebooku szeruje te zdjęcia, nie Ale wiem, po oni co. to zrobili fajnie, fajnie że wszyscy mają na... Wsz Wszyscy mają to samo. Nie, nie chodzi o to, no bo wiesz, Rododa, bo wszyscy no? mają Zelda, a Zelda jest cała sama, taka przez całą grę. Natomiast chodzi o samo szerowanie, nie? Że nie dojść, że nie wrzucasz samego no, screen'a, tak, no, ale to jeszcze możesz. No, ale na, na tam, z Zelda jest. Wiesz, wszędzie, tam możesz no? dodać jeszcze ten durny napis w dowolnym kolorze. I to jest funkcja, której brakuje. Tak, możesz. No. I tak, tutaj tak, trzeba tak. zwrócić im honor, Czy... że potrafią się w takie pierdoły bawić. Mo można nawet rysować fiutki w Zeldzie, nie, Tomku? Można, tym, można. Sam narysowałem. I to no nie to, wie... że narysowałem, tylko wypaliłem w trawie własną pochodnią. Ludzie, wiecie, ile mi to czasu zajęło? No. Ej, ale ale wracając do newsa bo to, szybciutko. Bo tu wracamy właśnie znowu do rozmowy o tym, że to jest... Że to nie jest do końca konsola, tylko to jest taki wielofunkcyjny gadżet, który tak się składa, że ma Zeldę, no. Nie, to jest konsola, ale dlaczego to jest konsola, to powiemy później, bo to wygląda jak tablet, ale o, powiemy siekali, dlaczego spokojnie. to nie jest tablet. Nie, ale właśnie wielofunkcyjna to jest złe określenie. Dobra, No ona nie jest rafał. wielofunkcyjna. Usłuchujcie się! Mówimy o złamanym e, Nintendo tak. Switch. Co Nintendo może w tym momencie zrobić? Wypuścić patcha? Patchę może raz na pół roku, więc będzie z tym problem. Jeżeli w jakiś sposób zablokują przeglądarkę, czy jakieś funkcje internetowe z tym związane, to będzie trochę chunia dla nich i dla użytkowników. Co jeszcze z tym może zrobić? Nic, niech to zostawią, bo na tym nie ma gier, więc co mamy piracić? Boże. Ale, Krystianie, konsola ma dopiero tydzień i... i... Ja wiem, Poczekajmy. No, słabo, nie? oczywiście, że słabo. Nie, Ale kończąc ja wiem, newsa, słabo. słuchajcie podobna sytuacja była z konsolą Xbox 360, która też bardzo bardzo szybko e, upadła przed pi, powiedzmy sobie harak hakerami, co, mnie, no. co zrobiło to bardzo dobrze powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych egzemplarzy w Polsce, tak? Konsola Xbox 360, nie oszukujmy się, ale była tak bardzo popularna i tak bardzo popularna jest w Polsce tylko i wyłącznie przez to, że na to można odpalać piraty. I słuchajcie, jeżeli Nintendo się z tym nie upora i będzie to pierwsza konsola, która jest tak łatwo przerabialna, bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś się Dostał do konsoli, to prędzej później będzie na to dawać piraty. Te bajki o tym, że można homebrew odpalać i tak dalej, i tak dalej, emulatory, to wiecie co to. To tak jak ktoś, wiecie, pobiera pirata, żeby sprawdzić, bo nie ma dema, nie? I jeżeli to się stanie, to Nintendo Switch może się stać naprawdę bardzo popularną konsolą, a potem mogą to sobie spaczować, nie? Więc ja będę ja... śledzić i... temat, bo naprawdę jest to interesujące, co się dzieje. Ja myślę, Tomku, że ona została złamana, tak, ale jeszcze trzeba naprawdę dużo czasu poczekać. Tak, jak kiedy najbardziej. Jakiekolwiek gry tam ruszą, zanim to wszystko ruszy. Jeżeli faktycznie on to w jakiś sposób wykorzysta, bo był. A propos tego, co mówisz, przecież na PS4 chyba ktoś tam od, odpalał coś i pokazywał, chyba nawet była jakaś konferencja haker, hakerska, pamiętam, i coś na PS4 odpalali, coś dziwnego. Ale cisza o tym, nie? Też niby, że coś tam zostało złamane w tej PS4, ale, ale ogólnie cisza o tym jest i, i wszyscy to zostawili, więc no nie, nie wiadomo, najpierw złamali, spoko, ale zobaczymy, do czego to będzie ich wszystkich prowadziło i czy faktycznie będzie mógł coś tam zaimplementować i będzie coś tam robił na tym. No. Pewnie Dobra. na każdym e, urządzeniu będzie mógł, no, będzie można go przerobić i tyle, No tak, się ale, skończy, ale... No zobaczymy jak to będzie wyglądało i będziemy na bieżąco bo sam jestem ciekaw słuchajcie, o do Nintendo zaraz wrócimy po moim newsie słuchajcie, ja mam tylko jednego newsa mówię o nim, bo, bo to jest dosyć nietypowa i fajna sprawa szczególnie dla takiej osoby, jaką jestem ja Wy już niekoniecznie. Chociaż może trochę kali. E, słuchajcie, e, o czym mówię? E, jest sobie, wychodzi gra, która się nazywa Mass Effect Andromeda. E, czekacie, nie czekacie. W sumie nie obchodzi mnie to. E, chcę tylko powiedzieć o tym, że w tej grze będą... Bendo... E, słuchajcie... W tej, w tej grze... Dobra, dajcie mi powiedzieć. No dobra. E, w... W tej grze będzie bardzo fajna możliwość, za, e, będzie fajnie zaimplementowana opcja z pucharkami, bo wyobraźcie sobie, że najcięższe pucharki, czyli dajmy na to złote i srebrne, e, będą podzielone na takie kategorie, że jeden pucharek mówi tak, e, przejdź grę na najwyższym poziomie lub zdobądź 20 poziom online. I połowa pucharków, jak nie wszystkie, będą polegały właśnie... Ten desek. Eee, Więc, jeżeli nie, nie chcesz grać w multiplayerze... Kurwa, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, To nie. jest zajebista Brr, sprawa. Nie, złe, nie. Nie, właśnie to jest zajebiste. Czyli znaczy będziesz a, a, a... musiał bardzo szybko przejść tego Mass Effecta, bo wiesz, jak elektroniczny. Nie, bo czekajcie, z bo z wy mnie nie rozumiecie. Że wyłączą, macie dupa, złoty będzie, pucharek, ma macie złoty pucharek, żeby przejść grę, tak? I na przykład macie złoty pucharek, żeby mieć 50. level online, tak? I to jest połączony jeden pucharek. Albo robisz to, albo robisz to. I właśnie i... Nie, bo to zro... Jeżeli to, nie, Jeżeli zrobisz to, dostaniesz pucharek. Jeżeli zrobisz to, dostaniesz pucharek. Jeżeli zrobisz jedno i drugie, to i tak dostaniesz jeden ten sam pucharek. No właśnie, nie. to lub Czy to. I to jest zajebiste. To jest zajebiste. No to jest to nie, jest ej, bo wy mnie nie rozumiecie chyba. Je, je, ja mówię po, po, po, po niemiecku. To jest zajebista opcja. Bo no dla dużo ciebie, jest bo jesteś trofea. leniuchem i nie chcesz kurwa grindować w grę. Nie. E, ma Nieprawda, bo dużo... możesz mieć w dupie plusa, a dzięki temu wbić platynę. I po tyle, na powiedziałem przykład, nie ma, jeśli mi... bo gra na pccie, to się nie zna. A Kali gra tylko w online, więc też się nie zna. Dokładnie, ja nie gram więc... tylko w online, ej. Ty grasz tylko w dół. Dobra, słuchajcie, słuchajcie, nie, słuchajcie nie bo, bo, chcę, w bo chcę o czymś powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że w Mass Effect Andromeda, nie wiem, czy to jest gra dobra multiplayerowo, nie wydaje mi się, ale nawet jeżeli by była i zaimplementowaliby tam pucharki online tylko, znaczy część byłaby online i za 5 lat nie mamy serwerów, to nie zrobimy platyny. A osoba za 5 lat ma zawsze opcję single multiplier, więc może sobie grać i w to, i w to, a pucharki tak w jej wpadają, więc brak serwerów nie oznacza tego, że nie ma platyny, i to jest dla mnie zajebista sprawa i każda gra powinna mieć coś takiego. To, albo A to. ja uważam wręcz przeciwnie, że wcale nie powinna tak gra mieć. Ja pierwszej. A czekaj, daj mi wytłumaczyć dlaczego. No, no, okay. przecież. nic no. nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić. Znaczy, ja miałem wytłumaczyć jakieś puharki tam w tym konsolowym klepsie, ale. No masz w, w normalnym. Ma... W świecie, co masz? W normalnym świecie no. masz po prostu argumenty, no. które. To, sobie no, to samo, no. I, no. I tak. teraz tak. No, Co stoi no. na przeszkodzie, żeby zrobić dwa osobne, czyli nagrodzić tego, kto się tu umęczył i tam się umęczył, a jeżeli rzeczywiście będzie taka sytuacja, że nie będzie serwerów, no sorry, pięć lat, sorry, to jest pierwsza rzecz dla, dla mnie, że jeżeli ktoś po pięć latach będzie no płakał. Przekład, druga to rzecz możesz wyrzucić, zrobić? wtedy i ludziom, zebrać te punkty do kupy. Ale Dokładnie. to jakby, wiesz co, to po prostu znowu zamienia fantastyczny RPGowy tytuł w casualowe, kurwa, gówno, sorry. Ej, to są tylko pocharki. Ale mi się właśnie, to, właśnie ten pomysł bardzo spodobał, bo pierwszy raz coś takiego widziałem, no. I mówię to jako osoba na, na przykład nastawiona tylko i wyłącznie na singiel, który w ogóle nie będzie chciał ruszyć multi, bo multi no, nie, nie lubi. Właśnie ta, to, to, to, to, co Rafał no, ale powiedział to wam o To Chcesz mieć pucharka za no. to, to, to dlaczego to masz prostu... dostać pucharek za to, prostu... że nie chciałeś prostu... grać w multi? No kurwa. No po prostu nie Ty, pucharka, to daj mi nagrodę za to, prostu... że ja jestem hejterem wszystkiego, no bo ja sobie życzę. I najlepiej przyjdź no do mnie odblokuj Ej, mi moje kurwa w Ale Nie przesadzacie, kurwa, no przecież... Nawet tak... Ej, poczekajcie, idę zrobić sobie popcorn, Kari, zaraz To który po prostu jest super dla ciebie, fantastyczną grą, ale ktoś po prostu może albo nie lubić grać online, no to nie mógł albo trochę. nie chcieć, Albo to tył, nie dostaje za to nagrody. Płacenia za granie online dodatkowego i tyle. I nie, to, zbierze, i, go, jest nie, to tak jakbyś na olimpiadzie nie, na olimpiadzie nie daj pomoże. wszystkim kurwa złoty medal Dokładnie. za to, że wzięli udział. Dokładnie. Ale Wiesz, to nie chodzi o złoty medal, to chodzi o pucharki, żeby... No to tym jest właśnie platyna, to jest... Za które się nic nie ma. No, no ale, ale widzisz, platyna jest twoim właśnie złotym medalem. To jest zrobienie gry na 100%. Tak jak ten. Masz na przykład złoty medal w rzucie młotem i masz w kulą. No i jak nie puchasz dobrze kulą, to nie masz pucharka w rzucie kulą. <grym> no, dokładnie to. Świetne porównanie. Ale dokładnie to, no, to. Dobra, słuchajcie. Sorry, ee, przepraszam, uniosłam słuchajcie... się trochę. Nie, <suszę> przepraszam. E, słuchajcie, my się, się na przykład taki pucharek. On się nazywa Peak Condition, jest srebrny. Osiągnij 40 poziom na singlu lub 20 poziom na multi. I tak brzmi pucharek. I jeżeli nie chcesz grać w ten multi, to nie musisz. Chciałbym wam powiedzieć, że na przykład, e, nie wiem, czy graliście w tą Pridera. tak? Graliście w tą Raidera. I tam kiedyś był, był multiplayer, który podobno był tak chujowy, że ja pierdolę. I teraz tak, jeżeli jesteś fanem i chcesz tą jebaną platynę, to musisz to przejść i tak, i tak. tak. Chociaż single jest zajebisty, multiplayer jest takim głównym, że to szok, ale musisz zrobić ten gówniany multiplayer, tak. żeby mieć platynę i się męczysz 10-20 mhm. godzin. Okej. Okay. No, ale tu masz tam opcję, że nie wiem, że tak jak tu, tu macie 40 poziom w singlu, 20 w multi, więc te 40 w singlu pewnie osiąga się dłużej niż 20 w multi. No tak? właśnie, więc, więc taki i tak. musisz w singlu dłużej, nie. ale nie musisz grać w tej jebane multi. Więc nie wiem, dla mnie, dla mnie podzielenie jednego pucharku na dwie możliwości multi single jest zajebistą sprawą, a wiem to z własnego doświadczenia, bo jestem. Pieprzonym, trofi hunterem. Słuchaj, eee, ale dobra, ja też jestem i po prostu oni ci dają e, mega skróty. I uważam, że to jest po prostu e, trochę. Kop w mordę dla każdego aj, fana aj, tej. Gry. Aj, ale słuchajcie. Ja się naciorałam tak. takie chore godziny w Mass Effecta. I tyle się najebałam, tych questów tego wszystkiego. Kurwa, pięć serów różnych, to sobie żeby to zdobyć. Wpis, ale, ale A mam wpisane, żebyś twarzy, wiedział. Ale właśnie, to. Ale, właśnie te... ale to jest właśnie, kali. piękno, piękno właśnie e, e, robienia tego, no. Tak jak twoje 200 godzin Wiedźmina, o której ja się nie przypierdalam do ciebie. No dobrze, bo ty się i robisz swoje to Jak sobie, że, że teraz platyny, kiedy bym nie przeszedł dodatków. Rozumiesz? Bo to jest coś dodatkowego, poza grą, którą kupiłem. Jeżeli gram w Uncharted, które ma zajebistego singla, multi też jest fajne, ale powiedzmy mi nie podpasuje, ja nie gram w multi, nieważne, yy, to tam Uncharted online miało oddzielną kategorię pucharków i platynę wbijasz tak naprawdę bez online. Tak, i właśnie takie rozdzielenie... Yy... Jednego z drugim jest fajne bardzo, ale uważam, no dobra, że za wszystkie ale no to, to dodatkowe rzeczy. To się praktycznie nie różni od tego, co robi Krystian. No właśnie, nie. Bo ty masz dodatkową nagrodę za to, że coś zrobiłeś, a ktoś po prostu zapuści na skróty, dostaje i tak, i tak o to mi chodzi, że za te może, multi to... jednak coś dostaniesz może, może, mogę coś, mogę coś słuchaj, spójrzmy po co, proszę, są, Wojtku, po, co, po co są te pucharki, po co są achievementy, po co są osiągnięcia, questy i tak dalej w, wiesz po co to jest Wojtek? Mm -hmm. To jest to samo co ty masz w docie i kupujesz te jebane skórki do tych swoich jebanych postaci to jest po to, a po, powiem ci czemu robię calaki, robię calaki tylko ze względu na to, że jeżeli gra wychodzi 250 zł, chociaż wiecie, że tyle za nie nie płacę ale 250 zł to chcę te 250 zł po prostu ale, widzieć w tej grze i chcę zrobić w niej wszystko, co I się da. Dobrze, to są dobrze, ale to w ten sposób nie no. robisz wszystkiego, co się da, tylko robisz część. Ale tak. czekajcie, bo o co mi chodzi? Okej, no, okay. no nie O co będzie, mi no. chodzi? Po co to jest? To jest po to, żeby przecież ty tam możesz się oczywiście przy tym branżować. nikt cię nie zabroni. Ale na, na Steamie na przykład bardzo często są porównywane osiągnięcia z innymi, tak? Jak ja tam mam, nie wiem, 200 znajomych na Steamie, mogę sobie powiedzieć, a ten ma to, ten nie ma tego, ja mam to, a to i wszyscy są, ja tylko ja mam to, nie? Wow, nie? To jest też po to. I w momencie, kiedy. Ale w którym... na konsolach też to... to mamy. No dobrze. No, po to, to fajnie, nie? I teraz masz, masz, jakieś osiągnięcie, i jeżeli coś jest trudniej, trudniejsze do zdobycia, to ten pucharek jest więcej wart. On jest po prostu więcej wart. W tak. ten sposób? Jasne, ja tak nie on, on ja, ja bardzo ja tak dobrze. Nie chcę tak powiedzieć, co to mnie w zasadzie nie interesuje, bo ja wcale nie jestem achievement horror. nie? Ale, ale chodzi o to, że, że jednak, jak zdobędziesz coś, i ty, masz to ty, a dwudziestu twoich znajomych tego nie ma, to ty jesteś ten lepszy. To jest Pucharek, dlatego to jest pucharek, a nie kartofel, nie? Więc o to chodzi. Na no, no, takiej zasadzie. I Ale... dlatego tutaj skali, dlatego tej skali o tym mówimy, a że tak będzie, no wiadomo, nikt od tego nie umrze, nie? No strzelać z tego nie będą. No trudno, dobra, nie? Tylko dla mnie to wcale nie jest lepiej. Znaczy, ja lub, lubię jak jest trudniej. Lubię jak Dobra, no to uzwanie. posłuchaj teraz yy, mojego krótkiego punktu widzenia. Sam użyłeś określenia mhm. achievement horror. Mhm. Teraz. Tamte osiągnięcia, które podał Christian obydwa były wymagające. Jedno było wymagające w singlu, drugie było wymagające w multi. Przyrównując to tak. do stwierdzenia Achievement Hor, to jest tak, jakby powiedzieć, opierdzielić 50 pał ustami albo 30 tyłkiem. No właśnie. No to bardzo dobre porównanie. Obydwa wymagają na Achievementa. Tak. Zasługują. I tyle. tylko pytanie, Ale, które jest a, a przyjemniejsze. Ja uważam, że powinieneś mieć jednego za, za dupa, a drugiego za ryja, no po prostu. No dokładnie, nie. Może gwiazdy porno mają takie różne, nie tam. Swoje to, że robisz bude. jedno i drugie w tym samym czasie, to twoja sprawa, no. Nie, Ale słuchajcie, tak się wejdę w tą pytanie, no. przypominam, jak gram, gram na switchu i wiecie. Tomek miał na najwięcej ma... mówić dzisiaj na Switchu nie ma żadnych pucharków, a nie osiągnąć, nie? i teraz tak gram, gram, gram i czegoś mi prakowało i, i no, no tak fajnie teraz wszystko to zabrzmiało, jak, jak Rafał skomentował tą całą sytuację. Z tymi, Dobra, z tymi, Dobra. ja rozwiązanie, możesz sobie wziąć te, wiesz, z jajka niespodzianki córki, e, takie te, te poustawiać sobie, wiesz, zabaweczki i jak coś zrobisz fajnego, wiesz, na Nintendo Switch, jakąś grę, to możesz sobie tą zabaweczkę, wiesz, przestawić na drugą półkę. O, i to też dobra. będzie dobry Ej, ale na przykład dobra, na Xboxie tą, jest no. zniżka za twoje punkty. Nie, ale jest, to bo oni wprowadzili dodatkową opcję. Tak. No. Możesz mieć zniżkę, tak, więc, tak, tak. E, wiemy, więc jakby. Wiemy. można zdobywać awatary i inne pierdoły, wiemy o tym. Kanie. No, więc, e, więc wiesz, jak, jak ja chcę kupić dalej. sobie Skorpio, to, to też chcę e, mieć frajdę przy tych haciwach, a nie jechać na skróty, kurwa. No po prostu. Okay, ale dobra, dobra, no już. Więc... Następny temat. Tak, Mass Effect proponuje nam taką opcję i jak widzicie zdania są podzielone u nas. Mocna dyskusja, czy chcecie robić to ustami, czy dupą, to jest, to jest wasz wybór. Jedziemy dalej, słuchajcie, sprzedaż. Sprzedaż w tym tygodniu, najnowsza sprzedaż. Dzisiejsza poniedziałkowa, więc jedziemy. Słuchajcie, pierwsze miejsce ma premiera, czyli Tom Clancy, Ghost Recon, Wildlands. Drugie miejsce to Horizon. Trzecie to jest LEGO Worlds Czwarte miejsce ma nowa Zelda na Nintendo, której zaraz Tomek Wam wszystko powie Piąte miejsce nieśmiertelne Gita 5, Szóste to jest Nier Automata, to też jest chyba premiera Siódme miejsce ma FIFA 17 ósme miejsce ma Rocket League Dziewiąte to jest One to Switch E, zajebista nazwa i dziesiąte to jest Call of Duty, ostatnie Infinity Warfare i niestety nie mamy czasu, żeby o tym powiedzieć e, ja tylko nie, mamy czasu, żeby odbywać, bo powiedzieć For Honor nie ma, wywaliło z listy jedziemy dalej, słuchajcie e, temat główny, Nintendo Switch, Zelda Tomku, masz tą konsolę, jarałeś się jak głupi powiedz mi, czy faktycznie jest to warte o, poopowiadaj trochę, a później będziesz się bronił, bo będziemy cię hejtować. Jedziesz, to Tomuś. Dobra, to dla, dla słuchaczy, którzy słuchali, jak, jak, jak mnie nie było już na odcinkach, nie wiedzieli całej sytuacji, to na początku strasznie mocno na tego Switcha gadałem, bo dla mnie to w ogóle była jakaś, jakaś abstrakcja wydawać e, w tych czasach konsolę, która, kurde, słuchajcie, no, jest mocy tableta, jakiegoś tam, wiecie, manty albo coś w tym pokroju. Potem z kolei jak zacząłem oglądać te wszystkie filmiki prezentujące tą konsolę i cały koncept i w ogóle, no to tak się troszeczkę zacząłem interesować tym bardziej, aż do momentu jak zobaczyłem Zeldę i zobaczyłem jak ludzie grają w tą Zeldę i zobaczyłem ich zajaranie i ja się zajarałem ich zajaraniem na konsolę, której nie chciałem tak naprawdę mieć. No, ale no wiecie... dobra, to, y, Tomku, ale w Zeldę grałeś wcześniej? E, tak, w poprzedniej części różne inne na, na sprzętach Nintendo grałem. Ja Zelda oczywiście bardzo lubię. Tak. Nie jest jakaś Mogę. wybitna no, no. gra, ale jest przyjemna gra. Tak. No, trzeba lubić taki typ gier, tak. No, nie jest dla każdego. Mhm. Okay. No i słuchajcie, no i, no i przyszedł dzień premiery konsoli. No i stwierdziłem, no dobra, no trudno, no to kupuję tą Zeldę z tym Switchem. się właśnie... właśnie ja konsolkę kupiłem głównie dla tej gry. I teraz słuchajcie, to jest śmieszna sytuacja, bo żeby pograć w Zelda, to wcale nie trzeba wydawać tych 1600 zł na konsolę nową, tylko można kupić sobie wersję na Wii U, tak? I... Ta wersja się niczym kompletnie nie różni od Switcha, więc ten temat możemy sobie zamknąć. Jeżeli ktoś chce zagrać w Zeldę, a nie ma Switcha, to niech kupi sobie Wii U, wejdzie mu to taniej. I tam jeszcze parę innych gierek, jest, które też sobie ogra. A jeżeli ktoś jest taką osobą jak ja, która lubi nowe gadżety, bardzo jara się sprzętem, jest po prostu gadzie, gadzieciarzem, no to warto kupić Switcha dla Zelda. Lecimy z, z samą konsolką. Jak wszyscy wiecie, to jest tablet, do którego dołączyli po bokach dwa pierdolniki. Te pierdolniki się nazywają joy -conami. I teraz Jak? powiem wam jedno. Joy-Cony. joy, -cony. joy, -cony. joy -cony. I Nintendo mówi Share the Joy, czyli dzielmy się przyjemnością. Nie, dzięki. Tak, Nie to, wiem, gdzie to było i kto jest, to dotykał. To jest Nintendo. O, o, do tego też przejdę, bo to jest też ciekawa, ciekawa sprawa. Słuchajcie, byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tych Jay-conów, że to takie malutkie, że to się w ręce będzie niewygodnie trzymać. Aż do momentu, jak ja to złapałem, rozwaliłem się na kanapie jak żaba i grałem sobie w Zelda trzymając w jednej ręce prawego jaycona, w lewej ręce lewego jaycona. Słuchajcie, ja chcę takiego pada do plejki czwórki. Ja nie wyobrażam sobie teraz grać na konsoli, trzymając ręce jak taka, wiecie, cnotka, kurde, na kolankach, trzymając jakiś kawałek plastiku, tak? między między. Eee, Tom, Tomku, a trochę, bo tak w sposób, w jaki grałeś w to, nie przypominam ci to trochę w sposób, w jaki yy, można było grać na mówię kiedy na drugim, w drugim ręku był krzyżak, bo był, było coś takiego, żeby kiedyś krzyżak była taka możliwość. Można, można było coś takiego kupić i to nie tak, było, to było w sumie w miarę podobnie, tylko po prostu mów jest większy od tego. Znaczy wiesz, jaki ale... jest największy problem z tym porównaniem, to jest to, że tam masz gry ruchowe i ty, ty musiałeś tą pałką ruszać w każdą stronę i w ogóle. No tak, ale, ale gdyby, gdyby to było tylko, tylko guziki i te strzałki, no to tak. No to jest Tak, no to jest to, to, to samo. samo. I tak samo no. jest identycznie w przypadku konsoli Nintendo Wii, tylko że tam macie połączone te, te kontrolery kabelkiem i to też już Was ogranicza. W momencie, kiedy macie rozdzielne padziki, i możecie naprawdę różne pozy przybierać podczas grania. Na jednym boku, na drugim boku, ręka za głową, druga ręka i gdzieś tam idzie To naprawdę się sprawdza. To jest tak wygodne do tego stopnia, że zapominacie, że wy w ogóle siedzicie przed telewizorem i trzymacie jakich, jakiś kontroler i że gracie w grę. Po prostu wyglądacie jak taka jebana ameba i chłoniecie tą grę całym sobą. Po prostu to jest mistrzostwo świata. Więc jeżeli ktoś był sceptycznie nastawiony do j i całej, całego tego pomysłu rozdzielnych kontrolerów, to jest, to jest The Thing, tak jak się to mówi. Tak? To jest coś, co zmienia praktycznie sposób, w jaki gramy w gry. Chciałbym, żeby takie kontrolery pojawiły się teraz u Sony i, i, u, innych, i u innych firm, bo to naprawdę działa. Wiecie, naprawdę to Ale działa. Ale wiesz, no Sony e... się zajęło kopiowaniem Xboxowych kontrolerów, więc <laughs> może za 6 lat, wiesz. <laughs> Nie wiem. Fajną sprawą jest też to, że jak rozłączycie te kontrolery i macie grę, która jest na dwie osoby, no to nie musicie dokupywać drugiego kontrolera, no tylko po prostu macie dwa kontrolery od razu z paczki, tak? Dajecie drugiej osobie tego kontrolera i gracie. No fakt faktem jest to troszeczkę niewygodne, bo jednak te e, te guziczki, gałeczki te całe pierdolniczki są naprawdę malutkie, no one wyglądają jak, jak no powiedzmy sobie, jak, jak, jak poło, no nie wiem, no tak trzy czwarte sneakersa Batona, tak? E, ale jak już zaczynacie grać, no to nawet da radę grać. To, wiecie, to nie jest, że jakaś ergonomia na poziomie kurczę, pada od GameCube'a, który jest po prostu mistrzostwem świata, ale da radę grać, tak? W krótkie sesyjki, naprawdę fajny pomysł. E... Tylko, że jest jedna taka mała wada. Nie wiem, znaczy to nie będzie się tyczyć wszystkich ludzi, tak? Ja jestem taką osobą, która, powiedzmy sobie, bardzo szanuje sprzęt, tak? I jeżeli... Wpada do mnie znajomy, yy, to najczęściej on wpada ze swoim padzikiem, a jak ja idę do kogoś, to idę ze swoim padzikiem, tak? No po prostu też tak mam. E, niechętnie dzielę się z innymi ludźmi moim padem, z osobami, których tak po prostu na co dzień nie znam. Nie są moim jakimś, tam wiecie, grono przyjaciół, bo po prostu no, każdy gra inaczej, każdy ma troszeczkę inną higienę, a jedyna rzecz, której nienawidzę, to jest jak pad jest mokry i z niego ścieka pod po jakiejś tam porządnej sesji. I teraz słuchajcie, macie swojego Nintendo Switcha, dajecie Joy-Cona, wiecie, share the joy, kumplowi, albo temu dalszemu kumplowi, bo w tym przypadku tak to wyglądało. No i on sobie gra, wszystko fajnie, są emocje, i on wam oddaje tego pada wyściskanego, spoconego. I tak dziwnie się czujecie, wiecie, bo to jak założycie te dwa padziki na ten ekranik, no to to jest całość, nie? Ale tak już, no macie już tak w głowie, że ta, ta lewa, lewa, lewa, strona była nieźle wyściskana i spocona przez kogoś innego, więc raczej tego nie będę robić. Nie będę się starał nie dzielić tym, tą radością, ale ogólnie wykonanie całej konsoli i cały pomysł tych rozdzielnych padzików jest jak dla mnie strzałem w dziesiątkę, tak? To się Nintendo udało. Rafał powiedział jedną rzecz, że, że to nie jest wielofunkcyjne urządzenie. To nie jest wielofunkcyjne urządzenie. Słuchajcie, w momencie kiedy włączycie tą konsolkę, to pokazuje się menu z wyborem opcji, ustawień konsoli i gry. I, i to jest wszystko. Nie ma YouTube'a, nie ma Netflixa, nie ma, nie ma jakiś tam PlayStation na żywo, nie ma jakiejś tam... Yy... W, w, w głupich rzeczy, które tak naprawdę nie są nikomu potrzebne, tak jak w Xboxie macie zapchanego walla od różnymi, różnymi zdjęciami, wpisami od gości na PlayStation 4 tak samo, no okej, okay, to jest fajne, bo macie co robić, jak nie gracie w grę, tak? Ale, ale na konsoli się gra no, w gry. No, no tak, ale nie chciałbyś na, tam sobie w domu na takim przenośnym, dajmy na to tablecie, obejrzeć sobie na YouTubie cokolwiek? Jak najbardziej bym chciał, oczywiście, no tylko właśnie. że <coughs> Wiesz, no ja na przykład zauważyłem. nie mam telewizji i na moim Xboxie mam Netflixa i mam e, YouTube'a, oglądam sobie różne rzeczy, jak sprzątam to słucham muzyki, bo jest podłączony do wieży, to zależy od osoby, która użytkuje ten sprzęt. Ja bardziej użytkuję swoją konsolę niż, niż mój komputer, który głównie służy mi do nagrywania podcastów raz na dwa tygodnie. Jak najbardziej, tylko my tutaj rozmawiamy o konsolach stacjonarnych, takich jak Xbox, Playstation 4 bla, bla ble, idziemy dalej, które są na sztywno pod telewizorem. E, powiem wam, druga, najbardziej zajebiśsza rzecz, jaka jest Nintendo Switch, oprócz tych kondoników, j jest to, że możecie połączyć, podłączyć konsolę do doka, która wyświetli wam obraz na telewizorze i działa w tym momencie jako konsola stacjonarna, a sekundę później wziąć do, ręku ten cały, do, do ręki ten cały sprzęt, i wyjdź z nim, gdziekolwiek chcecie. I zaraz mi ktoś powie, no dobra, Tomek, słuchaj, ale przecież mam PlayStation Vita, mogę zrobić to samo z PlayStation 4 przez Remote Play, tak? Możesz to zrobić, ale najpierw musisz skonfigurować swój router do tego, żeby on taką funkcję miał. Musisz udostępnić mu porty, bla bla bla. musisz najpierw stworzyć konto, zrobić tam, połączyć, sparować PlayStation, mieć internet podłączony do PlayStation Vita, pójść i bo, bać, yy, modlić się o to, żeby był zasięg. No okej. Okay. Jak już to wszystko zrobicie, no to będzie to wam działało. Z Xboxem tak samo. Możecie wy, wy, wypuścić strumień na, na komputer, który jest w drugim pokoju, ale tak samo. Czynność jest identyczna. Konto, yy, skonfigurować wszystko, o, obawiać się o lagi i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tutaj to działa po prostu tak, jak to powinno działać. Wyłapiecie konsolę, wsadzacie do doka, wszystko działa. Bierzecie z doka, idziecie do kibla, wszystko działa. To jest tak naturalne, to jest tak intuicyjne, że już bardziej e, ta czynność nie może być e, przyjemniejsza i to zmienia całkowicie odbór tej konsoli. Wiecie? E, Mówisz, że z kibla się... lepiej się odbiera? Ale oczywiście, no. oczywiście można się kąpać. Witą ja się tyle razy kąpane Ale wiesz. Ale to, to znaczy, że, że, że ta konsola to jest trochę jak ten cholerny, kurwa grej. <gry> Nie, ta konsola jest bardzo osobistą rzeczą, wiecie, można ją traktować nawet w sposób taki, jak telefon, jak telefon, tak? Telefon to nie jest urządzenie, to jest część, część was, tak? On, ten telefon jest zawsze z wami, zawsze macie wszystko to, co chcecie na wyciągnięcie ręki i powiem wam, że Nintendo sposób grania zmienia dosłownie w ten sam sposób, czyli ta konsola przestaje być stacjonarna, ona przestanie być, przestaje być przenośna. Ta konsola jest wasza i wasze gry są na tej konsoli, wy ją macie wszędzie, gdzie chcecie, kiedy ją potrzebujecie. Nic was kompletnie nie ogranicza. Możecie grać na telewizorze, jak macie ochotę, bo akurat jest taka, e, taka okazja, że wiecie, pusty, pusty pokój, żadne dziecko pomie, pomie, pod nogami wam się nie, nie, nie, nie, nie plącze i w ogóle jest wszystko high life. włączacie głośniki 5.1, Dolby Surround, dobra, żartuję, tylko stereo, nie ten Switch obsługuje i gracie na telewizorze, ale zaraz się zmienia klimat, bierzecie konsolkę, wychodzicie na dwór z psem, idziecie czy tam... Tu teraz już, wiecie, abstrahuję troszeczkę, bo nie wyobrażam sobie iść z psem w jednej ręce trzymając Switcha, a w drugiej smycz, ale no mniejsza No ludzie tak polują na Pokemony, to, to czemu nie? A no właśnie, no. I, i, I w tym momencie ja takie mam wrażenie po tygodniu użytkowania, że to jest moja ulubiona konsola w tym momencie. Wiecie, ja PlayStation nie włączyłem przez ten czas. Wiadomo, to jest euforia, że nowy sprzęcik, nowa gierka i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, no właśnie, właśnie. Ale w no. momencie, kiedy włączyłem Pro, żeby, żeby zaktualizować do nowego softu, żeby zobaczyć, co tam w sklepiku jest, poczułem taką dziwną smycz na mnie. Wiecie, że, że okej, okay, fajnie, ale to jest tylko na telewizorze. Tylko jest na telewizorze i będzie na telewizorze. Nie mogę pójść teraz tam, bo muszę wrócić i się patrzeć na telewizor. A w Switcha biorę gdzie chcę, i ja wiem, że to tak brzmi, jak no to, ja bym to jakby jak jakby dobra, no, ale... zapłaciło, ale. To działa, to jest trudne do wytłumaczenia, ale ta konsola staje się taka bardziej osobista. Wiecie, to, to Nie, ty masz ma po prostu syndrom sztokholmski, powinieneś pójść do lekarza. <głosy> Może być. Nie, ale, ale, nie, ale tam, wygłupiam to, się. tak na dobrą sprawę... Ja hmm. uważam, że Sąnek to... ma rację, słuchajcie, bo ja już widziałem, ja że, że teraz nie, wychodzi bo... do sklepu po nie. zakupy i pomimo, że no wiesz, przyszedł, no kupił i, no pieluchy i, i od razu zapłacił w kasie, to potem siada, wiesz, na ławce przy koszykach i 15 minut sobie może pograć, mówiąc potem, że była kolejka, nie? I, i to jest, wiesz, takie no, rozwiązanie, które tam pasuje, nie? Idzie na przerwę w pracy, e siedzi w autobusie. Słuchajcie, to są słuchajcie. same plusy, oczywiście, ale nie, nie, wciąż myślę, że ta nie, konsola nie, nie zapewnia nie. ci tego, czego ci zapewni PS Pro, kiedy zaczną wychodzić inne gry i nie Nie, nie zapewni. Jak oczywiście najbardziej. Tkwi problem, nie? Poza tym, ile trwa ta Też... bateria, ile tak sobie pograsz na wychodnym. Oczywiście znaczy, wiesz co, e, ogólnie nie mam tego sprawdzonego, bo nigdy nie rozładowałem jeszcze konsolki. Naj, najdłuższa sesja, jaką ja miałem z Zeldą, jeżeli chodzi o przenośne granie, czyli na zakończenie dnia w łóżeczku, e, bo nie ma nic przyjemniejszego, wiadomo, E, jest seks, jakieś no, dwie dwie godziny, 2 godziny 20 minut, coś takiego, tak? E... E, słuchajcie, ja, ja sprawdzałem, ja sprawdzałem, bo trochę się przygotowałem. Słuchajcie, na jakiś tam 50% wyświetlacz, czyli tak w, w miarę dobrze dobrze jasny jest, 50% głos, jest, jest naprawdę głośno. E, 3 godziny plus minus 50 minut. Ale to jest na ogół 3 godziny na pełnej baterii wytrzymuje wam ten Switch w dosyć dobrze w skonfigurowanej opcji więc to jest dużo, nie dużo niech będzie, że nawet to jest ok, Tomku, ale czy to nie jest tak, że w, na, przenośnych, na przenośnych konsolach i tak gra się w domu najwięcej, w związku z tym w domu mam telewizor, więc po co mi grać na tej konsoli i wiem o czym mówisz, bo mam wite. i grałem swego czasu przed pójściem spać na tej wicie po godzinie i wiem o czym mówisz i jest fajnie do czasu no Oczywiście jak konsolę włożysz do doka i wyświetlisz obraz na 55 calowym telewizorze 4K to widzisz, yy, widzisz grafikę 4K. rodą z, z PlayStation 2, tak? Widzisz Aż taki tak jest, taki widzisz aliasing. Nie, oczywiście troszeczkę tu się śmieje. No, no, jest to poziom troszeczkę więcej niż PlayStation 3, tak? No, no. No nie, nie będziesz miał tu efektów i fajerwerków graficznych, no nie oszukuj, oszukuj się w ten sposób i ja się też nie oszukuję, nie, ale no o dziwo nie, nie, nie, nie, nie. I, i oczywiście wiem, że to jest spowodowane tą grą, którą, którą jest Zelda, bo ta gra naprawdę jest dobra i dużo rekompensuje e, nie, niedoskonałości Switcha, ale nie myślisz o tym, bo fajnie się w to gra. Oczywiście jak wyjdą gry e, mniej przełomowe, tak powiedzmy sobie, niż Zelda, no to, no to będziesz widział więcej tych niedoróbek tej, tej konsoli. No przecież e, pobrałem Demo Dragon, Quest Heroes dwójki, tej bijatyki, no to tam w 15 klatkach ta gra chodzi, tam masz pokaz slajdów Czy podczas walki. Czytałem o tym, tak. I to tak. jest tragedia. I, I jeżeli takie gry będą wychodziły, no to no to Jezus, no to będą grali na tym ludzie, którzy, którzy wiedzą, co chcą i kupią tego Switcha tylko dlatego, bo to jest Nintendo. Ale ja nie jestem jakimś wielkim fanem Nintendo, broń Boże, ja jestem większym fanem PlayStation niż, niż, niż Nintendo, ale lubię konsole Nintendo, miałem z nimi styczność od, od najmniejszego gówniarza za, za, za czasów, jak był Game Boy. To była moja ulubiona, przenośna konsolka, ale mówię Wam, może to jest troszeczkę podyktowane tym, że naprawdę to jest premiera nowego sprzętu i się cieszę, że mam tą konsolkę, ale to nie był jakiś zakup, który, który wiecie, na który ja czekałem przez, przez dwa lata od momentu, jak ogłosili, że, ja, że wiecie, musiałem mieć tą konsolę i koniec, ale samo użytkowanie tego daje troszeczkę inne doświadczenia niż standardowe granie na, na PlayStation czy Xboxie, tak? To jest coś innego, co, co trudno mi jest w tym momencie opisać, ale Najprościej, tak jak wam powiedziałem, że to jest naprawdę osobista konsolka, tak? To tak nie jest to najprościej wyrazić. Co znaczy... jeszcze powiem jedną rzecz o no. Zeldzie, bo to jest bardzo no. ważne. Słuchajcie, były próby przeniesienia dużych gier na konsole przenośne, tak? Za czasów PlayStation Vita Mieliśmy Killzona, mieliśmy Uncharted. No i wszystko fajnie, ale ale te gry były robione pod przenośność, tak, to były krótsze misje, były jakieś uproszczenia i tak dalej, i tak dalej. E, na, PS, na PSP były przecież Geta GTA, GTA Liberty City, były Geta Vice City Stories i tak dalej, i tak dalej, więc dużych gier na przenośnych konsolach już było w historii, ale... Ta konsola właśnie nie, nie, nie musi, nie, ludzie robiąc gry na, na Switche nie muszą o tym myśleć, tak, bo zrobią grę jak Zelda i ta gra nie traci niczego przez to, że ona jest przenośna, bo ona również może być grana na telewizorze tak jak przenośne i w momencie, kiedy ja gram w trybie przenośnym, leżąc sobie na kanapie w Zeldę, która ma świat po prostu... Aż nie można tego objąć objąć rozumiem, jak, jak, jak na takiej małym karcie, jak na takiej małej konsolce z taką małą mocą oni zrobili coś takiego. I to jest właśnie fajne, że, że, że, te, że te gry nie będą według mnie obarczone tym, że one są wydawane na przenośną konsolę i przez to nie będą miały żadnych obcięć, ograniczeń itd., itd. E, dobra Tomaszu, e, pozadajmy Ci trochę pytań. Powiedz mi, jak to wszystko jest skonstruowane, bo słyszałem i już wiem, że porysowałeś swoją konsolę, chociaż jesteś takim zajebistym, o wszystko dbasz, ale już zdarzyło Ci się porysować tą konsolę, w związku z tym stwierdzam, że Nintendo jest zrobione z kawałku plastiku, który jest e, źle zrobiony. Zresztą mój 3DS, którego mam, też jest ostro porysowany, wita jest prawie w idealnym stanie. Więc czy Nintendo robi jak zwykle konsole ze złych komponentów plastiku, etc. Co tym powiesz? Sama konsola wydaje wrażenie robi naprawdę solidnie wykonanego sprzętu, i tu bym się nawet pokusił o takie stwierdzenie, że to jest taki standard bardziej w stylu Apla ale zrobionego z zabawkowych materiałów. Wiecie, to są, takie, to są takie zabawki premium, to nie jest ten chiński ludzik G.I. co, wiecie, ma krzywe malowanie na mordzie i ma jedno oko niżej, a drugie wyżej. To jest coś naprawdę fajnie zrobionego, z tym, że ekran Switcha to jest plastik, to nie jest żadne tam grela gracyjne, takie pierdołki i tak, on się rysuje, jeżeli będziesz, nie będziesz uważał i jakąś szmatką przeczesz, a tam będziesz miał paproch, no to masz rysę na ekranie. Ja od razu założyłem folię i tutaj taki ProTip. protip dla wszystkich, którzy chcą kupić albo mają Switcha. Nie kupujcie tych folii ochronnych Hori, które są za 50-80 zł do kupienia na Allegro. Kupcie zwykłą folię do iPada i przytnijcie. I to pasuje, i to działa. Dziękuję. Folia do iPada około 10 zł na Allegro. Hej, cześć. Więc folię trzeba nakleić na ekran, bo ekran to jest tragedia, ale świeci zajebiście. Tam jest ta rozdzielczość 720p. Kolory naprawdę ładnie wyglądają. Nie ma żadnego smurzenia. Jest ok. Nie ma się co, do czego przyczepić. To są standardy 2017 roku. Jest ok. Same joykoniki są wykonane też ok. Ale jak macie wszystko złożone w trybie przenośnym i zaczniecie troszeczkę, wiecie, e, mocniej ściskać ten sprzęcik, będzie skrzypienie, będą dzroykony się ruszały, góra dół, widać, że to wiecie, jest łączone. Co prawda, same łączenie też jest bardzo fajnie wykonane, bo prowadnice są z metalu. I... I dobrze to to wygląda, ale przyznam się, że za każdym razem, jak odłączam te kontroleryki, no to kurczę, mam takie wrażenie, ile mi jeszcze razy zostało tego odłączania, dopóki nie pojawią się luzy, wiecie, to jest takie troszeczkę w mojej głowie z tyłu, że ja pyk klikam, switch, klik, jest ok, ale za tym setnym czy dwusetnym razem, jak ja zrobię, to mi po prostu nie będzie tego klik i będę musiał na wyjmować, wiecie, luźno latać, więc to jest ok. Co nie jest ok, to jest to, że stacja dokująca rysuje konsolki, no bo Kurwa, no nic dziwnego, jak wykładasz całą, całą stację dokującą plastikiem e, i wsadzasz do tego plastikową konsolkę, no to prędzej czy później ci się porysuje. Co dziwne, wszyscy wszyscy mówią właściciele e, albo na internecie można zobaczyć, że ekraniki są porysowane, co, co jest logiczne, ale mi się porysował tył. No, to jest trochę dziwne, bo nikt jeszcze nie słyszałem, żeby się e, tył konsolki porysował. No mi się porysował, a bardzo tam ostrożnie wkładałem. No dokładnie, na no jakąś filc, mikrofibra, cokolwiek, nie? No ale hej. Ej, no ale hej, wiesz, może, nowy kontroler wiecie, cztery dyszki, podobało? to nie jest dużo, więc y, jakby, no, możesz kupić nowego Joy-Cona za cztery dychy, nie? Ale tu chodzi o tak, to, że... nie masz pewności, czy on będzie chodzić luźno, czy będzie szczerno chodzić, to jest te śmieszne, nie? ale... Ale ja tu chciałem zauważyć, wiecie, co mi się bardzo podobało w tej obudowie, to jest w sumie najmniej y... istotny element, jeżeli chodzi o tą stację dokującą, no ale bądź co, bądź ona ma y... pionowe ustawienie, a pomimo, że ma. wszystkie konsole są w ten sposób reklamowane, to jednak mało kto pionowo chyba trzyma konsolę, nie wiem, jakby. Y... Ja u nikogo nie widziałem tak jeszcze na żywo. To co mi się bardzo podobało, to jest porządek z kablami. Tam z tyłu jest otwierana klapka, w środku wpinasz te kable i one wychodzą tylko z jednej strony przez dziurkę, wiecie, w taki sposób, żeby tam możliwie najmniej się plątały. Nie ma tak, że jedno tam złącze z lewej, drugie z prawej, z każdej strony ta konsola gdzieś tam wychodzi. Oczywiście minus jest taki, że te kable muszą wychodzić ze strony prawej i, i koniec kropka, ale kurczę, to jest takie fajne, estetyczne, że, że aż po prostu... Pozazdrościć. Tak, no konsola naprawdę, jak ona jest w tym trybie doku, jeszcze macie odłączone te pierdolniki, to jak patrzycie na ten sprzęcik, to naprawdę ładnie to wygląda i macie takie wrażenie, że to taki jest bardziej sprzęcik premium, nie? co bardziej jeszcze to potęguje te wrażenie, to że, że konsola jest yy, praktycznie bezgłośna, nie? więc w momencie kiedy... Po, po takim dłuż, dłuższym użytkowaniu tego sprzętu włączyłem tą właśnie czwóreczkę, żeby softa zrobić. Jak mi wiatrak zaczął wyjść, tam się ja ale zaraz odrzutowiec mi odleci i koniec, nie? No, konsola jest po prostu bezgłośna. Co prawda ma ten wiatraczek, jest, który, który, który ma te chyba, to się nazywa aktywne ciepło, czy tam jakoś jakoś miesza z tym. On, on wyje, on wyje troszeczkę, jak przy, przyłożycie do tego ucho i czuć, jak tamte ciepełko wychodzi. Więc no, trochę, trochę, trochę się płaci taką solkę, jak gramy w Zeldę, ale to nie jest To w niczym, w niczym aż tak bardzo nie, nie przeszkadza. O, właśnie, chwila, bo patrzę sobie tak z ciekawości na akcesoria do tego wszystkiego i tak dalej. I jeden kontroler kosztuje 40 zł, widzę tutaj jakiś. Czy to jest sam paseczek. Mm, ty <głos> chyba mówisz o samym paseczku, który jest nakładany, bo jeżeli by Paseczek 40 zł, bo widzę, że para kosztuje 329. <głos> Czyli tak, tak. wyrobisz sobie gniazda, a potem kupisz sobie nowy kontroler, bo myślisz, że to gniazda, a to jedna konsola, to masz kolejne 1500 zł, no ale dobra, masz dodatkowe kontrolerki? No, no, wiesz co, z, z tym wszystkim no, akcesoriami stary, no, to a, tak i... naprawdę jest fajnie, bo konsole za 1500 zł tak naprawdę, ale żeby się cieszyć 100%, tak no to wiecie, jakiś futerał, jakaś folia, jakiś dodatkowa no. gierka jakaś karta pamięci, i dobra, jeszcze wezmę, wezmę sobie inny kolor tego tego. Ale strapa, kurwa, ten, ten, ten za sznurek paseczek. do kontrolera 40 tak. zł, przepraszam Cię po prostu. Ale dostajesz się tak samo yy... w zestawie. Więc jeżeli jesteś cielak i zgubisz, no to musisz wydać pieniądze. Jak nie jesteś cielak, no to masz w zestawie wszystko, co potrzebujesz do zabawy z konsolą na, na start. Więc to nie jest, nie jest aż taka tragedia. No ale 300, e... 300 coś złotych za, za takie... Jeszcze sam powiedziałeś, że to, no to chyba nie jest za dobrze. to są do plejaka, czwórki kosztuje 260, więc... No dobrze, tak to samo do Xboxa, argumenty. ale one są o wiele znaczy lepiej wykonane. Czyli mówimy o paseczku. O paseczku, ona mówi Paseczek. 320 za dwa pady. No tak, Rafał, ale zobacz, że ty masz swojego pada, ile lat? Ile lat ja mam swojego pada? A z tego, co mówi nam Tomek, no to czujesz, że on tam się rusza w środku, że coś tam, więc one podejrzewane są. on nie czuje. Tak, ja mówię, że się boję o to, że za każdym razem, jak wyjmuję, odczepiam, wkładam, to mam takie wrażenie z tyłu głowy, że kurde, kiedy to pierdolnie, nie? A skończy się tak, że kupi sobie drugie Draikony, będzie miał. Będzie miał pan na jak, stałe, dwa luźne. Nie, jak gram naprawdę, jak gram czy to w trybie przenośnym, czy w tele, na telewizorze, trzymając w obydwu łapach ro, rozdzielnie te Drakony, naprawdę wszystko ok. Nic nie przeszkadza. Znaczy, powiem wam jedno, bym się troszeczkę kłócił odnośnie prawego Drakona, bo e, zrobili te gałeczki w stylu Xboxa, czyli jedno mamy niżej, jedno mamy wyżej, nie tak jak w PlayStation czy na Wii U. E, chyba bym wolał, żebym jednak miał tak jak w padzie od Wii U, czyli wszystko na jednym poziomie i guziki, i gałeczki. Po prostu oczywiście to może być problem mojego uchwytu tej konsolki, ale myślę, że bardziej wygodnie by mi się trzymało jednak e, gałki w, w te, na tym samym poziomie. Ale, no tak, tak oprócz ale tego, mi pewnie by się trzymało lepiej tak, jak są teraz. No właśnie, dlatego mówię, że to tylko można powiedzieć, że to jest tylko moja indywidualna no, preferencja, kresie, tak, nie. ale Jednolubi ogólnie jako no, albo w dupę. To, tak, to, to już, już ustaliliśmy dzisiaj. Dużo, nie, to jest... <gulanie> tak. a, a trzeci lubi Super rajstopy, No, każdy ma swoje, A propos właśnie, czy to w dupkę, czy to w usta, to jest problem taki, znaczy to nie jest problem. Słuchajcie, no nie ma tych pucharków, nie? Nie ma tych pucharków, ani żadnych tam uh, achievementów, punkcików, nic. I powiem wam szczerze, ja nie jestem żadną dziwką na pucharki. E, mam parę gier splatynowanych na konsoli Lubię, jak ktoś mnie klepie z tyłu po plecach, mówi super Tomek, zajebiście, że zrobiłeś to i to w tej grze. To jest fajne, oczywiście, jak najbardziej, ale w żadnym stopniu pucharki mnie nie napędzały do tego, żeby grać, grać, grać, grać, wiecie, jak praca. Nie. Lubię pucharki dostawać, bo to jest fajne. Eee, gram na Switchu i kurde cisza. Nic, nikt mnie nie klepie po plecach, nikt mi nie mówi, zajebiście, graj, graj, jest dobrze, jeszcze trochę i zdobędziesz pucharek. Nie, jest cisza. Ja jestem i gra, ja gram sobie. Na początku to było tak dziwne uczucie, i w pewnym się przyzwyczaiłem i wiecie, troszeczkę, e, troszeczkę brakuje mi tych pucharków jak najbardziej na Switchu, bo, bo to jest fajne, każdy lubi być klepany po plecach, ale z drugiej strony, wiecie, to jest takie chyba lekarstwo na te, na te, na, o tym, co mówiliśmy przed chwilą, nie? jak się kłóciliście, co to pucharki robią i tak dalej, bo się tak naprawdę skupiacie tylko i wyłącznie na, e, na samej grze, a nie na graniu pod puchary, tylko graniu w grę. I cały Switch wygląda w ten sam sposób, czyli odpalacie konsolkę, nie macie za dużo opcji do oglądania, z, sprawdzania. Nawet jak wejdziecie do, do katalogu, katalogu do, do, do zakładki ze znajomymi, to jedyne, co możecie zobaczyć, to to, w co oni grają, bo nie możecie im ani wysłać wiadomości, ani, ani przejrzeć ich pucharków, bo, bo nie ma. Wchodzicie, patrzycie, o, ten znajomy gra w tą grę, ten znajomy gra w tą grę, no zajebiście i nic więcej nie robicie, tylko dalej gracie w swoją grę i, i powiem wam szczerze, taki detoks mi się przydał, naprawdę to jest fajna sprawa, włączacie konsolę, od razu włączacie grę i gracie i koniec. Znaczy można traktować w kategoriach detoksu albo można traktować w kategorii po prostu słabego produktu, no, ja bym raczej traktował w tej drugiej kategorii. Też, też racja, bo tak jak mówię, to fajnie by było być od klepanym od standardów. po plecach. To no bardzo Wszystko to ma. Masz tak, na stronie od EA, masz swoje achievementy, masz e, Xbox ma swoje własne achievementy za podłączenie, kurwa, profilu do Facebooka. Rozumiesz? Jakieś takie <śmiech> głupoty. Ja wiem, że to są głupoty i to jest śmietnik ogólny, tak? ale do tego nas przyzwyczajono. Więc dlaczego teraz Wiecie, robić dwa kroki do tyłu i to zabierać graczom, wiesz? Bo to jest niepęda, nie? Oni nagle odkryli, że jest szybkie, znaczy, jak mobilne granie. No, wow. <grym> to znaczy, czy, to jest w ogóle, czy to jest w ogóle potrzebne? Do tego grania to bym się mógł kłócić, ale to jest dyskusja na, in, na inny temat. Na inny nie, to nie jest potrzebne, odcinek. aczkolwiek no, taki, a nie inny standard jakby obowiązywał i to jest coś, czego ludzie się spodziewają, że będzie. Whoopi Origin ma achievementy, Steam ma achievementy, wszystko, gry mają wbudowane achievementy w grę a Nintendo nie znaczy, ma nic opcjonalnie mogłoby to być, tak? To no. Tomuś może zrobić sobie do to, de detox na Nintendo i nie wyświetlać mu się to gówno całe, które ja na przykład uwielbiam, no. ale może mieć taką opcję, że może sobie jednak to odpalić i będzie dostawał te gówno ja, i będzie klepany po plecach. To może być też op opcjonalne, to, to nie musi być. No. Może być, ale nie musi być. Ale ja myślę, że oni by musieli zmienić wtedy całą infrastrukturę sieciową, bo przecież musieliby to jakoś połączyć, bo chyba te konta się łączą, Czyli tak? Tomek, 3DS, 2DS. Rozumiem. Znaczy konta, jako konta Chyba się nie tak. łączą, ale tam możesz połączyć, założyć takie nadrzędne konto, pod którym będziesz miał te wszystkie swoje konta i możesz, wiesz, pieniążki przenieść z, z innych portfeli, z 3DS-a, czy tam no, z czyli, Wii U i tak to, dalej. Czyli też bieda. W sumie nie, wchodźmy, w sumie jest... nie wchodźmy w to, bo to jest bagno i to jest Nintendo i tego nie ogarniesz, nie? To no to więc. Jest... E, Tomku, a powiedz mi w takim razie taką jedną rzecz, bo mówiliśmy o tych save'ach, prawda? Tak. Bo w Plusie i w Xboxie i w, na każdym pc masz taką opcję, że możesz sobie te savey walić do chmurki. Czy jest coś takiego na Nintendo? Oczywiście, że nie ma, no co ty Ale za to, to ja bym po prostu poszedł tam do tego Shia moto, czy jak on ma a jedną za to i podział chmurka ma tu być raz, dwa, trzy Bo to jest to jest nieporozumienie Tak, Tuś tu, nie, no bo, się To czyli, bardzo czyli, fajne przenośne e, urządzenie Jak je zgubisz, to już Poczekaj Poczekaj Kali, Sorry. Dokładnie. <laughs> Dokładnie. Dokładnie. Poczekaj, Kali. Czyli, czyli Tomku, rozegrałeś 250 godzin Zostawcie ostatni, bo w Zeldzie zrobiliście Wszystkie subquesty tak. jedno e, ci Nintendo Switch, tak. kupujesz tak. nowe Musisz grać od nowa, tak? Tak. Ej, wiecie, co, to mam taką to wizję, jest, To jest taką... O, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj Wojtku. No dobra, powiedz swoją wizję, ale Rok później, 2024, no? nie? Z, zebranie Nintendo, tam najwyższe półka, nie? Wszyscy tam siedzą, całe kierownictwo, udziałowcy i taki koleś, nie? I ma taką wielką makietę i mówi, proszę państwa, chciałbym wam zaproponować chmurkę. I tak, wiesz, i tam pokazuje, nie? Także... Tu Kiedyś na to wpadną, słuchajcie, to nie ma problemu, nie? Tylko Ach, że jeszcze nie e, t, okay. lata. Tak. E, to jeszcze, Tomko, mi powiedz jedną taką rzecz, czy ja mogę mieć na jednym, jednym, jednej twojej konsoli dwa konta? E, możesz mieć na swojej konsoli o, dwa konta, nawet coś. trzy konta możesz mieć, bo ja mam nawet trzy konta, jedno na nasz Aha. polski rynek, jedno na Stany, jedno na Japonię, bo po prostu rynki tych, tych e, rynki się po prostu, jeżeli chodzi o zawartość różnią zresztą to tak jak na dużych konsolach jest, e, założyłem sobie te konto, bez problemu, dodałem je. Co prawda e, aktywne konto, jeżeli mamy dwie konsolki, na tych dwóch konsolkach mamy jedno konto, to nie możecie równocześnie grać na tym samym koncie. Na jednej konsoli może być jedno tylko i wyłącznie e, uruchomione konto. Nie, no to spoko, to, tu, tu, tu nie mam ten. No, tu, to, nie mam... To, to... Czyli, ale, ale poczekaj, bo to jest slipa, bo wyobraź sobie taką grę, jak na przykład gram sobie, niech będzie don star z dziewczyną, czy Gantle z dziewczyną, ona odpala swoje konto na jednej konsoli, ja jedno konto no, na jednej konsoli i w kooperatywie gramy dwie, dwie dwa konta odpolone na jednej konsoli, zdobywamy oddzielnie pucharki. pucharki. Nie masz okay. pucharków, Czyli nie masz u, u ciebie, u ciebie, no tak, no niby tak, w sumie, w sumie dla mnie już te, jak te konta nie mają pucharków, to na chuj mi te konto. Ale, e, pewna jakaś tam implementacja, albo, albo stwarza, albo z czymś, ale to w takim razie e, oni, oni chwalili się tym właśnie wszystkim, że że bierzesz sobie go, że odczepiasz, że kładziesz to jako tablet, ty bierzesz kontroler ja, okay. i nie możemy na dwóch różnych kontach grać no, razem. Nie wiem, konsolce. po co ci kompletnie jest grać na dwóch różnych kontach. Ty grasz w, w tym momencie w grę w z kumplem Czy tam z dziewczyną, tak? tak? Po prostu to, to jest styl grania... No bo wyobraź, wyobraź sobie takie Diablo, no nie? Wyobraź sobie takie Diablo, mam swoje konto, idę do ciebie, loguję się u ciebie. Dobra, ja sobie zagram czarodziejką na 70, ale gram u ciebie w domu, razem, nie, ciak, no ja sobie No to w ogóle, to, to, w ma to nie dla Nintendo, dobra, okej. Okay. Nie ma ma masz górki, żeby tak. ściągnąć swoją postać, o co ci chodzi? Tak. No wiem, no w ogóle tam nic po, nie, nie ma. Rozpędziłeś yy... się troszeczkę, no za 10 lat może będzie. Nie, serio, za, no, dobra, no, takie mam, rzeczy, mam, no, to? rzeczy to się należy naprawdę, takie lanie poryju tam w do kogoś. No, no, to powinno być w Trochę standardzie. Z, z drewnia, Ale tak jak Dobra, a, tak a jak mogę zadać początku, pytanie, jeżeli chodzi, w drugą tylko stronę. Tylko poczekaj, no? ja dokończę o tym save'ie i, i lecimy dalej. No właśnie o save'ach tak na początku, no. no to pytaj, słucham. Bo czy to działa też w drugą stronę jakby, czyli na przykład powiedzmy ty i twoja partnerka, tam ukochana i ty grasz w Zeldę i ona gra w Zelda i każdy z was ma swoje konto, czy to zapisuje odpowiednio, chociaż czy nie, czy tylko jedna osoba może grać? Wiesz co, w ogóle. musiałbym to sprawdzić, no. bo, bo nie sprawdzałem tego. Wydaje mi się, że tak, że tak to będzie robione, nie, chociaż... Jak, jak są dwa konta, tak, to, powinno to działać. na pewno oddzielnie musi być, no, być no. kary. Jakby było jedno konto, to tak, to by było problematyczne, ale no, jak są dwa różne bo... konta... Tak, a to, to było wydaje, kolejne to pytanie, czy, czy na jednym koncie możesz mieć dwa save sloty do Zeldy? Bo chcesz zrobić ale rzecz, to zależy od inaczej. gier, wiesz to mi się wydaje w zależności od no, gry dziękuję, ale, ale ogóle, tego no? też nie sprawdzałem bo nie, nie czułem po prostu kompletnie potrzeby żeby to sprawdzić no, więc e, żeby dawać wydaje mi dokładnie, wydaje mi się, że nie, to będzie żona chodzić nie chce, żona nie chce robić konta ale chce grać na twoim koncie na innym na drugim tak. ale nie no na, na gółte gry od Nintendo na 3DS jak widzę to, to mają tam to, nie naprawdę, coś, wydaje to, mi się, że to tylko no, zależy to jest, od gry, bo to, to nie, nie jest jakaś tam wiesz kwestia tak. systemowa czy coś, ale jeżeli e... chodzi o sejwa to dokończę w końcu I... no dobra, no jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o te savey, nie będziesz miał żadnej chmury, nie będziesz miał żadnego transferu sejwów, niczego, po prostu żeby konsoli nie spiracić, ale teraz jak już ją powolutku nadgryzają, no to może wiesz, no to może w końcu dodadzą tą opcję z chmurką, kurde, że możesz mieć swoje zapisy, bo szczerze przyznam wam się teraz i wszystkim słuchaczom powiem tak, jeżeli mi się kurwa teraz Zelda zwali, albo konsola mi się zwali, ta tą konsolę sprzedaję, już nigdy więcej Nintendo nie będę mieć. To to jest wiesz, taki bezpiecznik, który tyka, nie? Tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. No, e... To jest słabe, że backupu nie ma w czymś takim, no kurde no to jest XXI wiek, to nie są to, boże przecież w PlayStation 1 pamiętam, że było oddzielne, mogłeś sobie wyjmować, wkładać w i iść do kolegi i zgrywać no dokładnie, słabo to powinni zrobić Dobra, więc jeżeli ci się zjebie, to sprzedaję konsole i dobrze. Słuchaj, Tomku, bo mnie to bardzo zastanawiało, jak z tą apką jest. Jak jest z tym gadaniem? Znaczy, może gadanie nie sprawdzałeś, ale jak jest z tą apką? Nie wiem, czy testowałeś w jakiś sposób? Niczego, e, to to wszystko jest online, nie sprawdzałem. Ta apka ogólnie od rozmów z innymi ludźmi i tak dalej, i tak ma... dalej. Jeszcze jej nie ma, ona dopiero będzie w późniejszym Boże. terminie, ale bawiłem się chwilkę tą aplikacją. Patrzyjmy 15. O! Tak. Patrzyj, no. Ale wraca, wracając do tych apek, to bawiłem się i bawię się tą aplikacją Parental, bo tam mi zliczany jest czas, ile mam przegrane w Zeldę. Tak? E, konsola sama spoko, siebie no, nie? Nie, nie zlicza tego, jak to było w 3DS-ach. Miałeś cały swój Activity Lock i nawet na Wii U to miałeś ile i w który, którego dnia w co grałeś ile. Tak, tego na Switchu nie ma. Dopiero po 10 dniach, jak masz uruchomioną daną grę, ci się pojawia przybliżony sz szacunkowy czas, wiesz, grałeś 30 godzin, 40-50, a na aplikacji tej Parental, no to naprawdę wtedy e, pokazuje ci konkretnie ile grałeś godzin w <coughs> konkretny tytuł i ma też dodatkowe fajne funkcje, które praktycznie mnie jeszcze nie dotyczą, ale ktoś, kto ma dzieci naprawdę będzie się cieszyć, bo może zdalnie konsolę wyłączyć, e, jak dziecko nie chce skończyć grać. Tak, to, wiesz, to, to, to jest, fajne, to jest tak. naprawdę fajne i to mogłoby się znaleźć na, na dużych konsolach, bo przecież aplikacje macie, na jest PlayStation App, jest, jest, jest Xbox, Smart nie Glass, nie przez rzeczy, tak działa. Rzecz. Jeszcze moja matka się dowie mi będzie wyłączała <śmiech> przez GPS-a. <śmiech> Więc... nie, nie, nie. Nie kupisz tego, i tak tego nie kupisz. Dawałeś już że ten córce smakować, czy tam nie zjada ich? Ale po co ja mam narażać ją na takie rzeczy? Sam posmakowałem i kurde, gorz... bardziej gorzkiej rzeczy nie miałem nigdy w ustach, nie? I znowu wracamy do ustach i dupki, nie? Widzisz, jak się toczy wokół jednego e, tak. tematu tak naprawdę. E, Tomku, powiedz mi, czy grałeś na nie na słuchawkach, czy sprawdzałeś ten dwie... głośniczek, który jest na tej konsoli jak on śmigał? Eee, słuchaj, jeżeli dźwięk chodzi o... Z dźwięk z konsoli No, to zaraz do tego przejdę, ale wracając do słuchawek, to jest no. kolejna spierdolona rzecz, jeżeli chodzi o to. Tak samo jakbym chciał mieć rozdzielnego pada do PlayStation 4, e, tak samo chciałbym mieć w tych małych Joy-Conikach wejście na słuchawki, bo jak grasz w trybie przenośnym, wszystko fajnie podłączasz słuchawki do konsolki, ale z kolei jak masz konsolę w doku włożoną i trzymasz te pierdolniki w rękach, to tam nic nie wciśniesz i, tele... i głos może być tylko i wyłącznie z telewizora, nie? To jest słabe, eee, to jest strasznie słabe. Headset? Co ty? Przecież to jest bluetooth, przecież Nintendo nie ogarnie albo nie chce, bo zabezpieczenie i tak dalej. Nie podłączysz żadnych słuchawek bezprzewodowo pod, pod switcha, jedynie możesz się bawić, jeżeli masz w telewizorze jakieś wejścia i tak dalej, i tak dalej. E, to jest słabe, a jeżeli chodzi o sam dźwięk, który się wydobywa z konsolki, to jest zajebiście. To jest tak, kurde, głośna konsola, jeżeli chodzi o, o, o, o przenośność, że naprawdę więcej bym nie chciał. Ja cały czas gram, powiedzmy sobie, tak na jednej trzeciej mocy co prawda zauważyłem śmieszną rzecz, że gry, które są y, przystosowane do tego tak zwanego trybu tableta, czyli odkładasz konsolkę na, na, na, na tym pstryczku z tyłu, na, tym, na tej pokrywce takiej i y, y, grasz z kimś, to konsolka, nie wiem czy tak naprawdę jest, ale chyba jest na o wiele nóżce, głośniejsza, tak. wiesz? Na nóżce, o, dokładnie, na nóżce, która, kurwa, odpada od samego otworzenia i to też jest spierdzielona rzecz, ale mniejsza z tym. Ale chyba to się pokazać, prawda? Bo ona ma... To bezpiecznik jest, że ona odpada. <śmiech> Tylko ci powiem, w pracy otworzyłem parę konsol, bo musieliśmy instrukcje, polskie instrukcje wło włożyć do środka. Brawa, conquest! Brawa za to! I... Dobra, powiedzmy, że to wytniecie, to dwie klapki już nie chciały się domknąć i wrócić na swoje miejsce i tak się, wiecie, bl, bl, bl, gibały, nie? więc miesza z tym. No, Aha. Ale konsola jest głośniejsza w momencie, kiedy gry są przystosowane do tego trybu tabletowego, jak na przykład te One to Switch, to wtedy konsola drzeryja także naprawdę aż wibruje. Ale jest ok, Głośność to jest naprawdę super. Ekran też fajnie świeci, kolory, wszystko fajnie. Nie sprawdziłem tego, jak na dworzu to się sprawdza, bo ani światła, ani tego, ani słońca nie ma. Ani nie czułem jakiejś większej potrzeby wyjść z tą konsolą na dwór, więc no, nie powiem wam. Nie, no, no co ty? Konsola przenośna przecież się siedzi w domu i gra. No nie. Oczywiście. No, siedzi że panie, na szczęście. kiblu, zamyka drzwi, no, żeby, żeby dzieciak tak. nie wchodził i ciora w zeldę. <głos> ja naraz mówię. Jak ktoś ma możliwość By... i ktoś ma Witę, to niech odpali sobie remote playa na Wicie albo na Switchu i pójdzie się wykąpać do wanny, ciepła wody. A, kurwa, w wygracie w gierkę, no nie można nic innego sobie wymarzyć, nie? <grych> e, Tomku, kolejne rzeczy. E, szkoda, że nie, nie zainteresowałeś się trochę tą aplikacją i tym wszystkim, znaczy ja się tym zainteresuję do, w momencie, kiedy to wyjdzie. No, no, na razie tego nie ma, tak? Nie, nie, nie. Bardziej mi chodzi o to, że ludzie narzekają, że ta konsola, ten tablecik ma bardzo słaby Wi-Fi, że zasięg A, tego Wi-Fi jest prawda. bardzo słaby. To znaczy, że masz w jednym pokoju router, idziesz do drugiego i gubi ci już praktycznie zasięg albo masz jedną kreskę, bo tam jest to dosyć słabo, dosyć zaimplementowane. I właśnie chciałem sprawdzić, czy... Miałeś styczność w ogóle z Wi-Fi, czy odpadałeś ją sobie na Wi-Fi, chodziłeś i po prostu miałeś, zauważyłeś, że o kurde, mam tylko jedną kreskę, what the fuck. Znaczy, wiesz, no nie? O, ogólnie tylko konsolę możesz podłączyć do internetu przez Wi-Fi, bo jakbyś chciał jak człowiek podłączyć kablem normalnie, wiesz, nie, no, okay, do to routera, dobra, to, to, to, to musisz, no, musisz przejściówkę kupić, no ale mniejsza z tym, jak masz na Wi-Fi... Ale poczekaj, mówisz teraz o bazie, czy ty mówisz mówię o, o... o... Mówię o bazie, mówię o bazie. Nie możesz Oczywiście, do bazy masz... podłączyć Aha, normalnego nie. kabla? Nie, musisz kupić przejściówkę, która Nintendo wyda albo wydało, już nie wiem, może dobra, gdzieś tam No jest. To, to jest Nintendo. To, to kolejne już jest, 100 zł. Szkoda, szkoda, szkoda, szkoda mi tego hejtować. No dobra, ale... Ale potwierdzam tak, miał, miałem może nie to, że problemy z Wi-Fi, ale dziwnie się ta konsola zachowuje na Wi-Fi. Wiecie, w trybie uśpienia gubi sygnał na Wi-Fi, jak jako, znowu konsolę Proszę. włączam, to, to chwila musi potrwać, zanim konsola złapie sygnał od routera. E, też ten wskaźnik y, skacze góra, dół, góra, dół, a jestem, wiecie, no w obrębie, wiecie, 50 m tak? no to, to aż, aż, aż to nie jest taka odległość, żeby sobie taką Sala z tym nie radziła. Wita sobie radzi z tym no niesamowicie, nawet mogę wyjść na balkon albo tam gdzieś obok domu i złapię sygnał. No, Switch troszeczkę taki jest, kurde, dziwny pod tym względem, ale wydaje mi się, że to jest znowu podyktowane tym, że Nintendo sobie myślało, e, jak już mamy apkę, która służy ci do rozmowy przez internet, to równie dobrze będziesz dawać internet przez hotspot swój osobisty, trzymając telefon w kieszeni, więc to jakiś większy zasięg nie będzie. Nie wiem. Dziwny ten Wi-Fi jest, potwierdzam, ale czy to Wi-Fi okay. masz okay, tylko somku. i wyłącznie no. do tej apki, czy tam jest jeszcze coś innego, z czym możesz, nie wiem, pograć ze znajomymi przez internet? Nie, normalnie, wiesz, tak jak na normalnych konsolach masz, no to masz listę znajomych, masz sklepik, możesz pobierać, ściągać różne rzeczy, no i to tylko możesz wyłącznie konsolę do internetu podłączyć przez Wi-Fi, nie możesz przez kabel. I w momencie, kiedy załóżmy, ktoś kupuje Zeldę w trybie cyfrowym, w trybie cyfrowym kurde, już gadam o tych trybach, kurde. W momencie, kiedy kupujesz cyfrową Zeldę ze shopą, i ona waży 13 gigabajtów i ty, kurde, pobierasz ją na, na, na Wi-Fi, które się co chwilę rozłącza i ty o tym nie wiesz, że się rozłącza i dopiero rano patrzysz po całej nocy, kiedy konsola miała pobierać cikierkę, że ona pobrała tylko 20 megabajtów, bo się rozłącza, to byś chyba się kurwi i konsolę wyrzuciła przez okno, nie? nie no ja bym zwróciła Więc to gówno komuś. po prostu i powiedziała, że nie, bo to kurwa nie działa. Yy, Okej, okay. Tomku, powiedz mi o tą, chodzi mi o tą bazę powiedz mi jakie tam są dokładnie wyjście albo raczej chodzi mi czy tam jest wy, wy, wyjście optyczne nawet nie mów mi, że nie ma Krystia, <laughs> ty fajne, zdań, fajne słowa obok siebie stawiasz wyjście optyczne Nintendo no to tak nie brzmi założony Ale nie, no, słucham, nie no tego to jest, wniosek przecież to masz tylko zasilanie i HDMI, to wszystko? Ale jak oczywiście, może być że tak wyjście optyczne? Ale, pociekaj, ja mam nadzieję, że jest tam HDMI w ogóle, nie? Masz, masz HDMI, masz wejście USB i masz wejście, masz wejście od prądu jak, jak i tyle może być wyjście optyczne, jeżeli to działa po bluetoothie, potem, bo bezprzewodowo jakoś ta konsolka, wiesz, musi to wszystko dawać, no przez USB zwykłe, no to z konsola na, przez USB potem traciłaby dalej tak, no, bo, poczekaj, poczekaj. być optyczne. Czyli żebyśmy okay, byli poczekaj. techniczni do bólu no to jest USB typu C tak? więc ja tam się e, nie znam. czyli, czyli te najszybsze ale powiedz mi Tomku Czyli konsola z bazą jest połączona przez USB, tak? Tak. To jest taki tam stryczek no, od samego dołu. jest duży, w tym momencie przysył i tak jest duży, więc mogliby... Ale powiedz Dlałem mi, się, Noże, że czy ty zrobić. byś zmieścił czy ty byś zmieścił na, na karcie, która powiedzmy maksymalnie ma 64 GB, czy tam coś około tego, e, jeszcze jeszcze e, Tomek, 64 GB to jest, tak, 64 GB to jest dużo, Tomek, wszystkie gry e, No przy, dobra, no budowna. Zelda Zelda na 4 giga. nawet nie ma... Do 50 ma GB masz, masz gry i spokojnie Zeldzie... są w dts więc spokojnie. No może, no, ja tam nie interesuję się tym, nie bo wiem tylko tyle, chcę, że, chcę, że nie masz. Chcę, chcę teraz ogarnąć, czy Switch jest bardziej konsolą przenośną i faktycznie przenośną, czy osoba na przykład, bo ja bym sobie patrzył to pod tym kątem, jeżeli miałbym to gówno wziąć, to wziąłbym to jako stacjonarna konsola i ewentualnie przenoś, prze, całe przenoszenie tej konsoli gdziekolwiek, to by był mój dodatek. I teraz... I to jest zupełnie inna perspektywa Tomku niż to. I teraz moje pytanie jest, czy jest sens, żebym ja w ogóle to robił, czy jednak ta konsola jest i Tej konsoli, konsoli tej targetem jesteś, Ty, Tomku, a ja mogę się pacować w dupę. Oto mi. Znowu chodzi. o tych dupach. Bo optyk mi trochę odpada, już, już, już w ogóle jako główna konsola mi odpada. No, jak mam tam dźwięk? No, mogę w HDMI i, o, i mam optyk w telewizorze, ewentualnie to jakoś tam ogarnąć, ale nie wiem, czy ten sygnał będzie tak przesyłany. Nie wiem, nie wiem, Nie w ogóle, będziesz czy tam miał pieniędzy. masz. To masz maksymalnie stereo, co możesz wybrać w systemie ja konsoli. Pierdole, Więc odpowiadając Boże. na Twoje pytanie, jeżeli chcesz kupić, planujesz albo myślał o Switchu jako konsoli stacjonarnej, no to nie rób tego, kup sobie Wii U, będziesz się bardziej cieszyć. Jeżeli chcesz gadżecik mieć, który jest przenośny i masz możliwość, jak już ci się nie będzie chciało z nim chodzić po domu, bo ile można chodzić w kółko po domu z konsolą, no nie, nie oszukujmy się, tak, nie? Dwie rundki wystarczą w tą i w tą, podłączysz pod telewizor i grasz na telewizorze, tak? Ja traktuję tą konsolę jako konsolę przenośną z możliwością podłączenia pod telewizor i jak na to patrzę pod tym względem, to jest zajbisty sprzęt i naprawdę mam skojarzenia e, z pierwszym gębojem. Ta konsola z jedną grą dostarcza mi takich samych wrażeń, jak ja za dzieciaka, kiedy dostałem na gwiazdkę pierwszego gęboja z zwykłym jednym Tetrisem, bo jeszcze Mario nie miałem dopiero później dostałem, ta ja w tego Tetrisa grałem jak popierdolony, i tak samo tu się sytuacja powtarza. I naprawdę znowu się wracamy do tego, że to ta konsola ma coś w sobie takiego, czego się nie da opisać ale to działa. Ale w momencie, kiedy odpalacie to na telewizorze i traktujecie tą konsolę jako stacjonarną, a obok macie prosiaka, a jeszcze obok macie Xbox One, to no, to nie, nie działa, nie działa. Chyba, że naprawdę jesteście bardzo tolerancyjni i potraficie bardzo dużo rzeczy wybaczyć, w sensie niedoskonałości technicznych i grafiki, e, no bo jest strasznie biedna ta konsola, jeżeli patrzymy na nią pod względem stacjonarnej, tak? Ale... To chyba nie o to chodzi w tej konsoli, tak mi się wydaje. Mhm, czyli jednak kompletnie nie jestem targetem, a szkoda, bo e, myślałem, że wydaję ci szansę. Tomku, czyli. E, e, pamiętam, Tomku, jak kiedyś, kiedyś nagrywałeś z nami odcinek o VR-ze, ostatni PlayStation. I. E, drugiego dnia oddałeś ten sprzęt, tak? Chyba drugiego tak. czy trzeciego, tak? O, no na drugi dzień. Tak, tak no na drugi dzień. Tutaj chyba też miałeś podobny plan przycebulić i ją wywalić na Ebaya, chyba, czy tam na Allegro wymaźli. Ja już miałem dwa, dwa te, dwa preordery zarezerwowane, ja chciałem od razu aukcję otworzyć wszystko, pyk, ale powiem ci szczerze, w momencie kiedy odpaliłem tę konsolkę, jak się pobawiłem menu, co trwało trzy minuty, bo tam nie ma nic w tym menu, tak? E, włączyłem grę, oczywiście zanim ją włączyłem, to najpierw ją polizałem, no przecież musiałbym, nie, nie obrzebym bez polizania karta, jak cały internet o tym mówi. Włożyłem karta do środka, włączyłem grę, dziękuję. Zapomniałem, że mam preordery, olałem temat. Powiem wam szczerze, naprawdę to jest urocza konsolka. Okej, okay, dobra, więc Tomku, bo, bo chcę o czymś powiedzieć. No i w tym momencie, jak ty masz sobie tego VR-a, do, do którego ja oczywiście go bardzo falę i cały czas stwierdzę, że jest spoko, ty go w ogóle olałeś, ale ja na premierę miałem 3-4 gry, które chcę ogarnąć, na premierę. I teraz tak, nie masz Zeldy, i powiedz mi, co ty zrobisz teraz z tą konsolą, jak ona wychodzi Lineup dla mnie ten lineup na tej konsoli to jest najgorszy lineup, jaki wyszedł na jakikolwiek, kiedykolwiek sprzęt, o mi słyszałem naprawdę, tam nie ma Tomku nic, I nie wiem, czy e, nie masz takiej opcji, że masz tą Zeldę, spoko już wiemy, że dzisiaj o niej nie, nie powiesz, niestety, zapraszamy za dwa tygodnie, ale mając tą Zeldę czy nie myślisz sobie, kurde, kupimy sobie jeszcze dwie gry, ale co? No. Jeden, dwa switch? Jeden, dwa switch to są popierdółki, które tak na dobrą sprawę starczą ci, Tomek, na no nie wiem, na dwie, trzy godziny, tak? I to fajnie grać chyba z kimś i to są popierdółki, ale tak tak na dobrą sprawę ty musisz czekać, nie wiem, no, no parę długich miesięcy. Ja rozumiem, że masz tą Zeldę, ale możesz mieć osoby, która po prostu, no nie chcą grać w Zeldę, tak? No i, no, i tak, co? jak najbardziej. A, a chce mieć taki sprzęt, no, no, no i co ona ma w tym momencie zrobić, tak? No, kupić Wii To nie jest sła, słaby line-up. słam? Kupić Wii U, jeżeli chce Zelda, to kupić Wii U, no tak, tak jak powiedziałem na okay, początku. Ale, ale jest takim gadżeci gadżeciarzem, jak ty, a nie lubi Zeldy. No, no i no chce to... tą konsolę, no No i to co? jest Bombermana debilem, jak kupi tą kupi konsolę, tak, tą, tą, naprawdę. No. Co? Jest debilem, jak kupi tą konsolę wtedy, bo szczerze, jeżeli ktoś... Czyli e... jeżeli nie chcesz Zeldy, to nie kupuj tej konsoli. No bo nie masz tak. nic tak naprawdę. Nic. No nie masz, ale, ale na horyzoncie jest średnio dosyć. Ja bo, wiesz, jak no. patrzę na horyzont, o, wiesz, te, Mario Karty mnie o dupę odrzaskać interesują tak naprawdę. E, no, no, z no. O, dwójka też mnie no, mów, też mów. mnie za bardzo nie interesuje, bo to nie jest za bardzo... To, co bym chciał grać, ale z kolei nowe, nowe Mario to już, to już troszeczkę Nie, no, lepiej. Marian być. dobry jest. No, tak jest samo jak kolejne Ksenogiersy. No. Ksen, przepraszam, Ksenogiersy. Ksenoblade. E, Kolejny Ksenoblade też czekam na tą grę. I Xenoblade tak, no słuchaj, wiesz, ksenogirzy, to ja do dzisiaj poluję, żeby, żeby je odpalić na wicie, tylko nie chcę mi się bawić z tym amerykańskim sklepikiem, bo ta gra jest tylko i wyłącznie dostępna w amerykańskim sklepiku na nawicie, jeżeli chodzi o ksenogirzy, tutaj, wiesz, faksony, poproszę teraz tą grę na europejskim sklepiku. Będę się wtedy cieszyć. Ale wracając eee, do tego eee, Nintendo. No dobra, ale to szybko tamku, bo tak, chcesz jeszcze powiedzieć. Wiem, eee, to szczerze. Gier jest mało, grając w tą Zeldę mam to uczucie, kurde, no gram w tą Zeldę, gram, gram w tą Zeldę, już ile mam, 50 godzin nawalone i chciałbym coś innego odpalić na tej konsoli. Wchodzę do sklepu i patrzę. Sniper Clips, super, fajna gierka na, na, na, na granie za swoją drugą połówką za 8 dych, nie, jak będzie za 4 dychy, kupię, będę się dobrze bawić. Fast Racing RMX, nie lubię wipeouta, chciałbym kupić tą grę, ale przypomniał mi sobie, że nie lubię wipeouta. I potem masz straszne pierdoły japońskie. I potem masz IMC Tsunę za 170 zł, które działa w 30 klatkach zamiast 60, jak działa na dużych konsolach. No i wyłączasz ten sklepik. I tyle. I grasz dalej w Zelda. Więc jak na razie nie ma żadnych gier na Switcha. Jest line tylko Zelda. słaby. No, no, no. Jest tylko i wyłącznie Zelda. Więc jeżeli chcesz grać w Zelda na Switchu, to kupisz. Jeżeli chcesz grać w Zelda, ale nie na Switchu, kupisz Wii U. Jeżeli nie chcesz grać w Zelda, no to będziesz grał dalej na PlayStation 4 i tyle. Kupisz jak już wyjdzie 60-70 gier na Switcha i Switch będzie kosztować 500, tak jak to było w przypadku Wii U. Jak na razie, mi ta konsola się podoba z tą jedną zeldą, może się spotkamy za jakieś 2-3 miesiące i opowiem, co mi się dalej tam w tym Switchu podoba, albo czy się zakurzył? Tomku, powiedz, poczekaj, poczekaj, jedyne, co jest na razie w porządku, że duzi deweloperzy, tam Yubi i EA Sports powiedzieli, że będą na to robić, ja jestem ciekaw, jak długo. Na razie ona się dobrze sprzedaje, bo w Anglii już jej nie kupisz, bo śledzę to. vr już wszędzie kupisz, wróciło to, ale już Switcha je, jest problem, żeby to kupić. Teraz ja mam cenę 280 funtów, teraz kupicie najtaniej za 240, 340 w jakimś tam sklepie. Są, ale tylko w jednym sklepie, ogólnie nie ma. Więc jeżeli te firmy będą ich tam fajnie supportować i ta konsola będzie się dobrze sprzedawać, jakiś tam sukces będzie dalej. Ale jeżeli będzie tak jak z Wii U, że po dwóch, trzech latach oni znowu odejdą, to znowu będą w dupie, bo Wii U się chujowo sprzedało, a no, no Switch ma szansę to zmienić. E, Tomku, na zakończenie, jesteś sam zadowolony z tej konsoli, ale dużej ilości graczom jej w ogóle nie polecasz. No można to tak powiedzieć, jeżeli ktoś... Nie, nie teraz chyba, tak? Nie, jak najbardziej, nie teraz. Tak samo jak kiedyś mówiłem, że Pro można kupić jak najbardziej teraz, to nadal to podtrzymuję to Switcha nie. N nie idź. Jeżeli nie wiesz, co to jest Nintendo Switch, to i nie idź i tego nie kupuj. Jeżeli nie wiesz, co to jest Zelda, to też tego nie rób. E jeżeli jesteś gadzie gadzieciarz i traktujesz konsolki, swoje gadżety bardziej tak e, osobiście, tak wiecie, jakieś uczucie, e, kawałek plastiku potraficie darzyć, to powiem wam, że ta konsola naprawdę potrafi oczarować i ona ma coś w sobie takiego, co trudno opowiedzieć, co się starałem tutaj przez e, godzinę wam, wam, wam to jakoś przelać na mikrofon, na, na głośniczki. E, jest naprawdę w tej konsoli magia, która naprawdę może zdefiniować troszeczkę sposób, w jaki gramy i postrzegamy gry. I ja tak mam w tym momencie. Nie wiem, czy to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że to jest nowy gadżet. Wydaje mi się, że nie, bo tak jak przypominam, ja aż tak bardzo na tą konsolę nie czekałem. Ale w momencie, kiedy łapiecie tą konsolę, włączacie i gracie w nią, słuchajcie, samo patrzenie na nią sprawia mi przyjemność. Jest to kawałek naprawdę ładnie wykonanego pod względem designu i, i technicznym, no, oprócz tych paru wat kawałkiem konsoli które naprawdę chcecie dotknąć chociaż raz, gdzie nie podejść, podnieść ją, popatrzeć się, włączyć i odłożyć. To jest coś osobistego, jak macie z telefonami, innymi gadżetami. Naprawdę super. Tomku. E, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie macać konsolę, kupujcie Nintendo Switch. E, dobra, słuchajcie, 81 odcinek dobiega końca. Wchodźcie na saveproject.pl, wchodźcie na e, bezimienny.pl, wchodźcie na, nasz face, na naszego Facebooka, wchodźcie na wszystko, e, co się da i wchodźcie na e, bardzo fajną stronę radiową blackwidowradio.eu słuchajcie, e, nadajemy też w radiu. E, słuchajcie, koniec dziękujemy Ci Tomku za spotkanie e, mam nadzieję, że Ci się spodobało oczywiście, że Ci się spodobało, mam nadzieję, że kiedyś do nas wrócisz, oczywiście, że kiedyś do nas wrócisz ale wtedy, kiedy będziesz oczywiście mógł e, wszystko jest e, zależne w Twoim czasie. Ale daj nam znać, jak Nie. Ci się rozwali Nintendo <laughs> dam znać jak najbardziej i też, też dziękuję, bo, bo troszeczkę już zapomniałem jak się nagrywa e, chrypkę się nabawiłem w tym momencie za, za z... e, dawno temu tak, nie, nie, nie, tak długo nie gadałem, a w nagrodę dla słuchaczy, że, że przesłuchali ten cały odcinek to mam kodzik na EA Access na Xbox One e, na miesiąc czasu i uwaga dyktuję 86GBN V68VM R6Q6Y MKGTV 46XV4 No, e, Tomek nie, nie, nie musisz tego powtarzać, oni sobie to cofną no, i sobie ściągną i ten e, Dobra, więc słuchajcie, 81 odcinek dobiega końca, z nami e, standardowo był Rafał Radomski. Dziękuję pięknie e, Był z nami Wojtek Kocjan no, e, Była Kali Murawska Dobranoc po 139 dniach wpadł do nas Tomek Zabacki. Dziękuję i share the joy. I oczywiście ja to wszystko um, Starałeś się raczej. prowadzić. Tak, starałem się prowadzić, <grym> czyli Christian Kender. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie z 82 odcinkiem. Pewnie będzie mniej buzi i dup i różnych takich Ale rzeczy. nie możemy Więc, nie możemy tego Ale tać, na pewno tak. będą rajstopy. Więc... <śmiech> rajstopy <śmiech> będą, ale ich nie zobaczycie. Dobra, więc to tyle w 81 odcinku. Do usłyszenia, drodzy słuchacze. Cześć.